Cześć, audycja kadr Ciwoko. Dzisiaj odcinek 48, naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. Kolejne dwa tygodnie za nami. Mhm. Była solóweczka po drodze. Mam nadzieję, że... Aha, tak było. Mamy nadzieję, że tam wysłuchaliście. I pojawiło się kilka nowych newsów, o których chcemy wspomnieć. I zaczniemy od... Pierwszej najważniejsze. Dokładnie. Tam powstaje Bazmak. Czyli nowa produkcja wydawnictwa Grole i jak wszystko pójdzie dobrze ukaże się na szlamfeście, który odbędzie się już na początku marca. Ja już mam bilety. Ja też. Krzysiek też ma bilety. He he. Jest fajnie, jeśli, jeśli jeszcze nie macie biletów na, na, na Szlamfest, to koniecznie się nad tym zastanówcie, bo to jest impreza, na którą zdecydowanie warto zwrócić uwagę i warto się tam pojawić. I być może jeszcze są dostępne te z tej drugiej puli biletów. No jak nie, to kupicie drożej. I tak warto się tam pojawić. Dokładnie, ale jeżeli są dostępne, to druga pula kosztowała mnie 30 zł za bilet, więc nie jest to jakoś szczególnie dużo. Dokładnie. Pierwsza kosztowała 25, a wracając do Bazmagu, bo o <coughs> tym rozmawialiśmy. Na razie wydawnictwo BuzzGrohle udostępnia szczątkowe informacje o swojej nowej produkcji. Możecie to śledzić na ich fanpage'u na Facebooku. Więc czekamy. Czekamy jak najbardziej. Jeszcze na niższym od wydawnictwa Buzzgrove się nie przejechaliśmy. Aha. więc nie tak Także to... trzymamy kciuki. Trzeba trzymać kciuki za bazmak Oczekuj, I... Oczekujemy i na pewno nasza wejście się kupi. Bo to no na pewno będzie tylko i wyłącznie tam dostępne w bardzo mikrym nakładzie. Dokładnie i nigdzie poza. <śmiech> Natomiast pojawił się nowy wydawca na naszym rynku. Znaczy pojawi się dopiero. Albo i się nie pojawi, bo to niektórzy wciąż powątpiewają. Mianowicie chodzi o wydawnictwo Ultimate Comics, ale nie cieszcie się, nie będą wydawali Ultimate Marvela, ani nic z tych rzeczy. To Natom... Właśnie dlatego warto się cieszyć. <śmiech> Natomiast to co się pojawiło w tych zapowiedziach na początku bardzo nas ucieszyło, obu, ponieważ pojawiło się Archie. I tutaj ciekawostka, wydawnictwo z, z, z nazwą rozpoczynającą się na literkę F, które wszyscy lubimy, szanujemy i kochamy, nigdy nie miało licencji na Arciego. Ono się po prostu starało o tą licencję, ale nigdy jej ostatecznie nie miało, więc tutaj nie wiem, y, studentem prawa nie jestem ani nic z tych rzeczy, ale wydaje mi się, że sprzedawanie nawet w preorderze komiksu, na który nie ma się papierów, to tak troszeczkę... Słabo nie? No ale dobra nie będę tego roztrząsał ponieważ z tego co wiem wciąż czekasz na zwrot. Słabo to jest słowo klucz. Nie będę tego w każdym razie roztrząsał bo z tego co wiem ty wciąż czekasz na zwrot pieniędzy za żółwie i trzymam kciuki żeby ci się udało. natomiast Chyba że wydadzą te żółwie to hmm. też już mam plan. No, okay. W każdym razie zobaczymy co dalej będzie, ponoć żółwie się drukują, ale nie o wydawnictwie na f Tu mowa tylko Ultimate Comics. Ultimate Comics zapowiedziało od razu cztery tytuły na start i tak 1 grudnia ukaże się wspomniany pierwszy tom Arczego, 11 grudnia ma się ukazać pierwszy tom Riverdale, czyli serii opowiadającej krótkie historyjki osadzone w świecie serialu. 19 grudnia młodzi śmiałkowie apokalipsy to jest tytuł skierowany dla trochę młodszego czytelnika który w Stanach ukazywał się od wydawnictwa Oni Press i pierwszy tom Star Treka z IDW z tej długiej serii, która wciąż z tego co mi wiadomo się chyba jeszcze ukazuje albo do niedawna się jeszcze ukazywa i tutaj termin nie jest dokładnie podany tylko tak enigmatycznie koniec grudnia no i na papierze Powiedzmy, wygląda to całkiem spoko, przynajmniej jak dla mnie. Dobór do, do tytułu całkiem fajny. Dwa z tych czterech komiksów byłbym nawet zainteresowany. Star Trek też wydaje mi się dobre posunięcie. Szkoda, <kuh> że nie na równi z premierą mhm. Discovery. Natomiast teraz chyba jest przerwa w wydawaniu? No, w wydawaniu serialu. A, serialu, tak, tak. Teraz do, do stycznia, prawda? Do, do stycznia będzie przerwa. Słabo. Podjęty. No, słabo, bo, bo serial jest całkiem spoko. Przynajmniej przynajmniej mi się podoba. Ty też oglądasz jak rozumiem? tak tak, tak. O, Fajnie. Natomiast do momentu w którym przyjrzycie się bliżej materiałom udostępnionym przez wydawnictwo jest całkiem. Zaczyna wyglądać jak profon. Jest całkiem spoko a później się właśnie zaczynają problemy ponieważ ja tego ja na to nie zwróciłem uwagi ponieważ mam taki zwyczaj że nie wiem, patrzę na okładkę patrzę na cenę i okej okay, chcę albo nie chcę. Natomiast ym, udostępniono na stronie ym, sklepu yy, i także na Facebooku yy, cało, y, przykładowe dwie strony z arczego oraz przód i tył okładki i na tyle okładki yy, na co zwrócili uwagę li, liczne osoby yy, no jest troszeczkę słabo, jeśli chodzi o tłumaczenie, jeśli chodzi o korektę i mówienie tutaj troszeczkę słabo to jest raczej przez <śmiech> niedopowiedzenie z mojej strony, ja tutaj sobie pozwolę przeczytać parę zdań, które można znaleźć zarówno na tym wspomnianym tyle okładki, jak i na opisie komiksu. I tutaj hmm, z tych takich ciekawszych e, fragmentów jest na przykład tak. Poznaj ucznia liceum w Riverdale Archego, jego dziwnego najlepszego przyjaciela zakochanego w jedzeniu Jackeda. Przy czym jego dziwnego najlepszego przyjaciela zakochanego w jedzeniu Jackeda jest tak jak powiedziałem bez przecinków. Więc można z tego wywnioskować, że jego dziwny najlepszy przyjaciel lubi jeździć jackeda. To jest całkiem, całkiem niezłą opcją. Po angielsku jest jeszcze zabawniejsze, jakby to przetłumaczyć z taką składnią. Mm -hmm. e, tutaj mamy troszeczkę dalej. E, Architon pierwszy składa się z zeszytów. Przepraszam, tutaj jest ze sztyłów 1.6 oraz dodatków. Scenariusze, rysunki, okładki i po raz pierwszy całkowicie nową serię jacket stworzoną przez budzące, budzącego uznanie pi, pisarza Chipsdarski. Więc tutaj jest już taki Google Translator moim zdaniem i to taki, taki srogi. Natomiast w opisie na stronie sklepu wydawnictwa Mamy też coś takiego jak tę serię rozpoczęto dzięki uprzejmości legendarnego twórcy komiksów Marka Wada we współpracy z piękną grafiką Fioną Staples. Zawsze podejrzewałem, że Fiona Staples jest zbyt zdolna, żeby być człowiekiem, więc mm -hmm. to, że jest grafiką bardzo dużo tłumaczy. Jeszcze. Może jest takim awatarem grafiki, wiesz. Dokładnie, natomiast co powiesz na, na temat tego? Poczynając od Archiego, przy czym mamy to zapisane Archie, Apostrof Go poprzez Jack Heda, zapisane Jack apostrof A, Betty i Weronikę, Josie i Kociaki i Reggie. nowa linia komiksów nie przestaje się rozrastać. Tutaj chodzi mi oczywiście o te, o te apostrofy i dość dziwne odmiany. No Pamiętasz? W słabo to wygląda tak Batman Black and White. Mhm. Był taki jeden zabawny komiks, który się nabijał z rasa Algula, który chciał zostać królem interpunkcji i miał apostrof po każdej literze swojego imienia mhm. i nazwiska. Tak było. No. W każdym razie, To odnośnie apostrofów w, ka w każdym razie, no, o ile sama zapowiedź arciego przez kogoś, kto faktycznie ma prawa do tego arciego, bo porozmawiałem sobie trochę na Facebooku, na Messengerze z osobą z odpowiedzialną za powstanie Ultimate Comics i faktycznie zostało mi udowodnione, że mają papiery na Arczego i że będą mogli go wydawać bez problemu, więc nie jest to jakiś kit, ani nic z tych rzeczy, nie, nie jest to praktyka na, wydawnictwa na F, no ale kiedy widzi się tak przygotowane materiały promocyjne, to człowiek ma wątpliwości. Cena okładkowa Arczego, z tego co mi wiadomo, to jest 50 zł. Tak, 50 zł, natomiast na Warsaw Comic -Conie, edycja numer 2. Będzie można dostać te... To jest, a nie, to nie jest już jakieś 3 albo 8? Nie, nie, to jest dwa. Trójka ma być na wiosnę. No, chyba, że coś przegapiłem, bo w sumie co mnie to interesuje. W każdym razie... A bo jeszcze... Dobra, nie. W każdym razie ma być tam... No, Ultimate Comics ma być tam wystawcą i sprzedawać pierwszy Tomarciego w cenie bodajże 45 zł. No, tylko pytanie, czy zdążą poprawić te wszystkie błędy, ponieważ o, gdy błędy zostały wskazane na Facebooku i w innych miejscach, pojawiły się komentarze, że dziękujemy tam za uwagi, że zostaną one naniesione, tylko pytanie, czy, czy faktycznie zostaną, bo no... Komik? Myślałem, że się zaczniesz zastanawiać, czy ktoś pojedzie na ten komikon i będziemy mogli to sprawdzić. Nie, to, to mnie akurat, wiesz, tam mało, mało obchodzi, ale wiesz, bardziej mi interesuje to, czy... Bo komiks nie drukuje się w trzy dni, prawda, przy, przed festiwalem, czy coś w ten, w ten deseń, tylko to, to jest proces złożony, który trochę trwa. Czasem nawet w dniu festiwalu dojeżdżały komiksy, więc wiesz, różnie bywa. Różnie bywa, tak, ale y, pytanie po prostu, czy nie jest już za późno na to, żeby wprowadzać jakąś głębszą korektę. O ile z tego co mi wiadomo okładki się drukuje osobno nie? Pó później wcześniej w zależności od tego jak komu pasuje ale raczej później no to chyba na okładce jeszcze można tam nanieść jakieś poprawki ale jeżeli środek komiksu też poleci takim Google translatorem czy jak to pisze wydawca młoda ekipa tłumaczy działała przy tym komiksie to no te, teraz, nie, teraz nie jestem do końca pewien, czy, czy chcę tak bardzo tego Arciego, ale zobaczymy, zobaczymy. ja chyba poczekam na pierwszą opinię osób, które zdecydują się kupić i, i wtedy podejmę decyzję, co, co zrobię ja. No jak podejmiesz decyzję, to ja najwyżej pożyczę od <duszel> <duszel> Dzięki. Bo niestety Laboratorium Dextera i Gang Albanii a, trochę mi obrzydził postać Arciego. Okej, okay. <duszel> rozumiem. Natomiast y, właśnie te, też y, przy okazji te, tłumaczenia tego, tegoż komiksu pojawiło się, pojawiły się pretensje co do tego elo, nie wiem czy słyszałeś. Te, tak i y, spotkałem się nawet z komentarzem, że y, użycie elo w tych czasach, to, nie, nie wiem czy teraz już nie można mówić elo? Nie wiem, u mnie to w robocie często się zdarza usłyszeć takie coś i w ogóle nie tylko w prasie tylko... Też mi się zdarza. No, nie jak wiem. siedzę w parku i wdupiam słonecznik to też zdarza mi się usłyszeć ELO. No więc chyba to nie wyszło tak z no, no, może faktycznie jakoś tam nie wiem średnio to pasuje do ultraamerykańskiego nastolatka jakim jest Archie, ale ale no, to jeszcze nie jest. Może Amerykanie nie znają ELO i trzeba im przedstawić. Mhm faktycznie to może odmienić ich kulturę na zawsze. Przejmiemy ich od wewnątrz. W każdym razie 1 grudnia premiera Arczego i pewnie do tego tematu jeszcze wrócimy. Natomiast też wracamy teraz do innego tematu, który był poruszany w poprzednim odcinku, mianowicie Śląski Właściwie Wyspiański. był wspomniany. Wspomniany, wspomniany. Śląski Wyspiański była... Premiera komiksu, o tej te antologii komiksów o takim właśnie tytule, na której byliśmy. Komiks nabyliśmy. Znaczy to nie była premiera, tylko to było spotkanie, spotkanie z twórcami. spotkanie twór z twórcami, ale z okazji premiery. Mhm. Czy nie? Chyba tak. Załóżmy, że tak. Załóżmy, że tak. W każdym razie komiks został nabyty, przeczytany, na spotkaniu byliśmy. I co powiesz? O komiksie Jest i fajnie. o spotkaniu. Znaczy uważam, że to była bardzo fajna inicjatywa komiks. Spotkanie też byłoby fajną inicjatywą. Może gdyby było trochę więcej osób. tak I... było trochę więcej niż się spodziewałem. Przez... Jedyne, co mi przeszkadzało, to to, że te cholerne krzesła skrzypiały. Mhm. I ruszyłeś dupę i wszyscy, łącznie z gośćmi na ciebie patrzyli, czy chcesz coś powiedzieć. Ale nic nie chciałeś powiedzieć. Tylko ruszyć dupę na krześle. Dokładnie. Po... To jest bardzo krępujące. A ponieważ jestem człowiekiem z ADHD, to też wierciłem się bardzo mocno. No tak. Jakby jak, jak nie patrzeć. Mm -hmm. Natomiast y, dla mnie samo spotkanie było, było ciekawe, ale <gryw> najbardziej w momencie, w którym dołączył do, na te ostatnie 10 minut ostatni gość, mm -hmm. y, którym był Kazimierz Bugiel. Dokładnie. I tutaj muszę... Nie, nie, nie, nie. Kazimierz Bugiel był od początku. Był od początku. Julian Brudzewski. Julian Brudzewski. Odpowiedzialny za skład i opracowanie graficzne tak, tak. pierwszej historii w antologii, czyli 1907-1927. Dołączył jako ostatni, chyba 10 minut przed końcem spotkania. Tak i był naj, najciekawiej, najciekawiej, mówiącym gościem. Tutaj... Znaczy miał gigantyczną charyzmę. Mm -hmm. Miał taki wrodzony gen wodzirejstwa, który tak, tak. już trochę wymarł niestety. Bardzo miło się słuchało pana Juliana. Mm -hmm. Natomiast sama antologia. No jak to antologia, różne poziomy prezentują poszczególne historie. I też bardzo różne podejścia. Tak, aczkolwiek jako całość mm, oceniam antologię całkiem, całkiem wysoko, mhm. ale ja mam takie zboczenie do antologii. Zawsze mi się podobało czytanie antologii, nawet jeżeli większość historii nie prezentowała jakiegoś wysokiego poziomu, to zawsze znajduje się w niej coś, sobie, co mi się podoba i sprawia, że kupno antologii nie uważam za stracone pieniądze. I tutaj właśnie latarnioki Gosi Kulik mi się bardzo spodobały, głównie mhm. pod kątem graficznym, ale także też dzięki temu, że w znakomitej części w gwarze śląskiej ta, ta historia została przedstawiona. Oczywiście Marek Turek i jego sen. Graficznie cudowny komiks. Fajne. Jeśli chodzi o historię, to też mi się śnie, bardzo podobało e, adaptacja tych mm, ze snu nocy letniej motywów mm -hmm. i przełożenie tego w, tak jakbyś myślał o teatrze Wyspiańskiego w, w Katowicach i elfach i Szekspirze Szekspir oczywiście jest teatrem jak najbardziej powiązany mm -hmm. natomiast cała lokalizacja mm -hmm. bardzo bardzo fajnie tutaj e, umiejscowiona natomiast gdybym miał wskazać taką historię która mnie troszeczkę zawiodła właśnie nawet bardziej niż troszeczkę, to by była jednak ta Wyspa Piotra Perłowskiego, która opowiada o postapokaliptycznych Katowicach, gdzie ten teatr Wyspiańskiego jest taką kolebką. Mhm. No Tutaj dla mnie przynajmniej widać, że o ile Piotr Perłowski jest bardzo dobrym grafikiem, tak no ze scenariuszem mu chyba poszło tak raczej średnio bo jest to taki dość statyczny komiks, on nie, nie jest taki nie, nie ma tej takiej dynamiki której yy, bardziej sprawni scenarzyści po, potrafią umieścić w swoich, w swoich skryptach, tutaj mi tego troszkę zabrakło, rysunkowo naprawdę super, no ale tak właśnie takie jeśli chodzi o, to, o, o scenariusz bo to są ośmiostronicowe historie tutaj, no tutaj tak mi to troszkę te, troszeczkę się zawiodłem jeśli chodzi o tą część antologii, ale jako całość bardzo fajnie. Ja nie wiem, czy się zawiodłem wyspą, wiesz? Znaczy, dużo też stało to, że Piotr Perłowski był jednym z gości spotkania mhm. i tłumaczył tam, że, ma, że ciągnie go do um, dużych kadrów mhm. i, i, i pojedynczych plansz, co widać w, ty, w tym komiksie. Faktycznie jest małe zagęszczenie, natomiast też sam autor tłumaczył, że scenariusz był znacznie, znacznie dłuższy. Tylko musiał go skracać pod tą antologię. Więc chciałbym zobaczyć to w pełnej wersji. Dyrektor z kaciem, można mhm. po po powiedzieć. Samo wplecenie tutaj Hochołów mhm. ba bardzo mi się podobało. W bardzo fajny sposób to było zrobione. Graficznie top, top. Mhm. No właśnie. Faktycznie było na tym spotkaniu omawiane, że pierwotny scenariusz zakładał znacznie dłuższą historię i tutaj właśnie to jest to, o, czym, o czym, co, co mi się tak nie do końca spodobało, właśnie to skrócenie tego scenariusza moim zdaniem bardzo mocno się odbiło na jakości historii, która no dalej uważam graficznie super chyba. Oprócz, oprócz, chociaż nie graficznie cała antologia mi się podoba, bo to y, różni artyści, różne style i, i naprawdę zarówno rysunki Marka Turka, czy, czy Anny Wieszczyk, no wszystkie są w jakiś sposób fajne, odróżniają się od siebie i są takie mocno charakterystyczne. Y, natomiast jeśli chodzi o w, festie fabular, no, to jednak ta wyspa, y, nie powiem, że to jest jakiś mega, zły, mega zła historia, tylko po prostu jak najsłab, wygląda ta wyspa dla mnie? Jak... E taki rodzaj scenorysu, który chcesz przedstawić producentowi, że masz pomysł na film, to wydaje mi się, że czymś takim można by spokojnie sprzedać film albo animację o pozapokaliptycznych Katowicach, mm -hmm. tylko właśnie chcesz poznać więcej tej historii. Ale jeśli odnosisz się już do całej antologii, to też mam podobne wrażenia. Bardzo mi się podoba to zróżnicowanie, to że mamy Powiedzmy różne gatunki od właśnie Postapo, które Piotr Perłowski przedstawił w wyspie, do w sumie komiksu historycznego w pierwszej historii 1907-1927. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Uh -huh. Ale chyba latarnioki to też jest ten, który mi najbardziej podszedł. Więc generalnie fajna inicjatywa. Ile ten komiks kosztował? On kosztował 29. 29 zł. Jest fajnie wydany, jest to dość duży format. Tutaj. Z tego co widzę drukował, drukowano w Mysłowicach, więc wszystko w klimacie tutaj śląsko zagłębiorskim jest. Jeśli jesteście z Katowic bądź okolic to myślę, że bezproblemowo fajny, fajna rzecz do kupienia. Ona jest dostępna w kasach, w kasach Teatru, Śląskiego. Teatru, Śląskiego. Teatru Śląskiego i miasta Stanisława Wyspańskiego. Dokładnie tak, więc co? jak najbardziej polecamy. Fajna rzecz. A, ale to, to, to, to jest to, co ci wspomniałem, prawda, Kiedy, kiedyś e, po, po tym spotkaniu. Aha, je, tak, je, tak. Jedyna malutka rzecz, no, ty, ty, muszę, muszę stawiać ten komiks do góry nogami na półce, ponieważ ma napis od dołu do góry. Nie leży na górze, więc tego tak nie widać. Hmm. Problemy pierwszego świata, ma napis na grzbiecie w niewłaściwą stronę. Ale to nie jest minus, Kup, kupcie ten komiks, bo jest po prostu fajny. Natomiast przejdźmy dalej. I w zeszłym tygodniu, czyli 10, 11, 12 listopada odbyły się Śląskie Targi Książki, również w Katowicach, na których miałem okazję być przez jakieś dwie godzinki. Ty nie dojechałeś, prawda? Nie, nie dojechałem. Jak mogłeś? I tak no, w... mogłem. <laughs> no właśnie. W telegraficznym skrócie tylko tak powiem, że w zeszłym roku Śląskie Targi Książki odbywały się równolegle z Międzynarodowym Festiwalem Komiksu Gier, więc Siłą rzeczy nie byłem i z tego co mi wiadomo komiksowo nic tam się nie pojawiło natomiast dwa no, lata nie ma się co dziwić no, nie, się nie, nie, nie ma się co dziwić pojawianie się na dwóch festiwalach jednego, w jednym weekendzie jeszcze się nie, nie jest jakimś jakąś powszechną praktyką wśród wydawców komiksowych natomiast dwa lata temu pamiętam był atom komiks był sklep komiksowy z Łodzi i ch chyba tyle więc też jakoś szału nie było natomiast w tym roku. Pojawiły się trzy wydawnictwa. Trzy wydawnictwa, było to Team of Comics, Non-Stop Comics, wydawnictwo Roberta Zaręby oraz Sklep Komiksowy z Łodzi, który się nazywa Sklep Komiksowy, więc to nie jest tak, że on ma jakąś nazwę, której ja nie podaję. I no, nie jest to jakoś może szczególnie duża ilość, ale powiem szczerze, że fajną lokalizację miał Non-Stop Comics. Bardzo, bardzo fajna lokalizacja, ponieważ... Byłem święcie przekonany, że Nonstop Comics będzie razem z Sonią Dragą gdzieś tam w środku. Natomiast na pierwszy rzut oka wyglądało to dziwnie, ponieważ gdy targi książki odbywały się w takiej wielkiej hali, Nonstop Comics było przed wejściem. Nie, że zaraz za wejściem, tylko tuż przed wejściem i o ile na pierwszy rzut oka wyglądało to dość dziwnie, bo byli po prostu poza imprezą tak jakby, no ale z drugiej strony Trzeba było przejść obok nie trzeba, trzeba, było. trzeba było przejść Wspaniale. obok nie, więc y, tak sobie m, pochodziłem po tych targach oczywiście tam nie, nie będę jakoś szczególnie mocno m, opowiadał co tam było ponieważ książki. No, no, typo, typowa impreza targowo książkowa tam y, przez przez moment posłuchałem y, pana Jerzego Bralczyka, którego po prostu uwielbiam słuchać, bo jest to świetny mówca y, i bardzo ciekawie mówi y, w każdym razie obszedłem sobie te, te stowiska komiksowe, gdzieś tam był, był taki zakątek z antykwariatami albo coś w ten sens, po prostu wiesz ludzie, którzy się rozstawiali z jakimiś starymi książkami było tam pudło z tm semnikami w cenie 25 zł, plus, więc super, typowo typ, no, no targowe ceny po prostu, no co tu dużo mówić, jeżeli ktoś chciał kupić jakiegoś byle jakiego Batmana z 96 czy 97 Nightfall i te sprawy za 25 zł lub więcej. Proszę bardzo. Natomiast Team of Comics z tego co mi powiedziała pani, która tam urzędowała na tym stoisku, mógł się cieszyć bardzo dużym zainteresowaniem. W Byłem tam w sobotę festiwalową, czyli 11 listopada. Tak świętowałem i będąc tam około godziny 15, już część tytułów totalnie wyszła, które, które Team of miał ze sobą. Część była na ukończeniu i generalnie pani Kamila. Kamila no nie, nie mogła narzekać na, na brak zajęcia co, co bardzo cieszy non stop komiks tam się z kolei dowiedziałem, że w, w sobotę już mieli większe obroty niż tydzień wcześniej na Falconie w Lublinie a Falcon jest taką imprezą chyba bardziej w klimatach komiksowych, więc Hmm, też. No to to bardzo cieszy w takim razie. Tak, natomiast jeśli chodzi o wydawnictwo Roberta Zaręby, to nawet nie znalazłem tego stoiska. Trochę, trochę wstyd się przyznać, dopiero później doczytałem, że faktycznie było. No ale musiałem gdzieś, musiało być gdzieś, gdzie mi umknęło. Hmm. Cieszy to, że są tam komiksy. Cieszyłoby bardziej, gdyby było ich troszeczkę więcej. No ale Śląskie Targi Książki są taką imprezą, która cały czas się rozrasta z roku na rok jest nadzieja, że w przyszłych latach będzie tego komiksowego akcentu trochę tam więcej. Jako ciekawostkę tylko dodam, że tam od dwóch lat czy od trzech lat, nie jestem dokładnie pewien, ale dzieją się równolegle dwie imprezy w tym samym miejscu i oprócz śląskich targów książki jest tam jeszcze, są tam jeszcze targi marinistyczne. I to było takie ja o tym nie wiedziałem i to było dla mnie takie dość śmieszne ponieważ wchodzę do tego międzynarodowego centrum kongresowego który jest cudownym budynkiem i takim dużym i fajnym i nowoczesnym. Wchodzę... Zaczyna to brzmieć jak ironia jak używasz tak dużo super nie, jednym nie na, Naprawdę bardzo mi się podoba ten budynek jest, jest świetnie zaprojektowany i z zewnątrz i, i od środka w każdym razie wchodzę wchodzę w pierwsze drzwi i patrzę łódki. Mówię, kurczę, jakieś dziwne te targi książki, coś tu się dzieje nie tak. No a po prostu okazuje się, że tam się dzieją, tam się działy równolegle dwie imprezy i obok targów książki były też targi marinistyczne, które miały tam swoją nazwę, ale w chwili obecnej no, mi umknęło. Przeszedłeś się też po nich? No wiesz, nie stać mnie na takie rzeczy, co będę płakał nad tym, że ludzie są bogaci i sobie kupują, a ja nie mogę. Wszystko przez komiksy. Byłbym bogaty, gdyby nie komiksy, ale wolę komiksy. Tak więc Śląskie Targi Książki były całkiem fajne. Wróciłem z jednym komiksem, o którym jeszcze dzisiaj coś powiem i innym, o którym po, po, powiem za dwa tygodnie. Więc, więc tak, jest fajnie. Więc jest fajnie, tak. Trochę pieniążków się straciło, więc, więc impreza zaliczona i było całkiem spoko. Natomiast jeśli chodzi o takie newsy z zagranicy, to tylko chciałbym wspomnieć o jednej rzeczy, która przykuła moją uwagę i to jest... Nowy Kikas, który się pojawi w wydawnictwie Image. aczkolwiek tutaj nie, nie będę wspominał o tym, o mojej miłości do Marka Millara, ani z tych rzeczy. A ja myślę, że o twojej miłości do wydawnictwa Image nie będziesz wspominał. No o tym też nie będę akurat wspominał, po prostu jestem troszeczkę... zażenowany, hmm. że Image wydaje Marka Milara. Nie, nie, nie. Absolutnie nie. Po prostu jestem zdziwiony i taki mm, troszeczkę skonfundowany, ponieważ dopiero co... 8 listopada, czy nawet tam troszeczkę wcześniej pojawiła się info, zapowiedź komiksu The Magic Order e, Marka Millera z rysunkami Olivera Koipela, którego swoją drogą bardzo lubię i to jest komiks, który wyda Netflix, wydawnictwo Netflix, które specjalnie powstanie z tej okazji. Może całą serię od razu, to też byłbym pod wrażeniem, jakby <śmiech> wydawali komiksy tak jak swoje seriale. To by było spoko. I to nie, nie było dla mnie żadną niespodzianką, ponieważ Miller World zostało wykupione przez Netflix, była dość duża informacja i szok i niedowierzanie, więc byłem w święcie przekonany, że po prostu od teraz wszystkie tytuły Marka Millara będą się ukazywały w wydawnictwie Netflix. Tymczasem, Tym, tymczasem pojawia się zapowiedź nowego Kikasa, który będzie rysowany ponownie przez Johna Romita Juniora, no i to będzie luty przyszłego roku, wydawnictwo Image. A Kikas, jakby nie patrzeć, jest takim tytułem, przez który nazwa Miller Ward zagościła w świadomości wielu czytelników. Wcześniej była tylko takim, powiedzmy, wewnętrznym żartem. No a po Kikasie tak naprawdę o Miller Wardzie się zaczęło robić dość głośno. Tam się później pojawiało to Nemesis, Sup Superior i kolejne tytuły. Więc jestem zdziwiony, że będzie to imię i w sumie już nie wiem, co o tym myślisz. I co, co ty o tym myślisz? Czy po prostu Mark Miller teraz będzie tak, mówić, a to do Netflix, a to do Imidżu, a tutaj nie wiem, coś wyprujemy jeszcze w Marvelu, jak to ma wyglądać. Może Image ma jakiś kontrakt z Netflixem. No właśnie, The Magic Order, o którym wspomniałem, nie będzie mieć nic wspólnego z wydawnictwem Imidż. To będzie tylko i wyłącznie Netflix. Zagadki, zagadki. Zobaczymy. Ktoś się dogadał. Tak, zupełnie zobaczymy w lutym. Natomiast w tym nowym Kikasie, tylko tak tutaj dopowiem, że zmieni się główny bohater, to już nie będzie Dave Lizewski, tylko będzie to żeńska, żeńska bohaterka, będzie matka dwójki bądź trójki dzieci, teraz przepraszam, nie pamiętam, która postanowi walczyć z przestępczością. I zostać nowym kopodupem. Tak, i zostać nowym kopodupem. Poprzednie Kikasy były... To jest spoko, jedynka była spoko, jeś, komiksowa jeśli, jeśli chodzi o, y, no Hit mi się nie podobało, za szczególnie dwójka Kikasa też była, no jedynka była spoko, Filmowy, jedynka była spoko. filmy były też bar, bardzo, bardzo przyjemne. Z filmem też mam dobre wspomnienia, bo oglądaliśmy go w, w Warszawie chyba przed komiksową, nie po komiksowej Warszawie kiedyś poszliśmy na niego, uh -huh. więc to dobre wspomnienia są. Okay. Natomiast skoro już zahaczyliśmy no. o temat filmowy, no, to co? To przechodzimy do największego wydarzenia filmowego tego roku. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Justice League. I. i przy... głos nam się zawiesił, co? Nie, to znaczy. Znaczy, ja, ja się i, zastanawiam, ja może czego ludzie oczekiwali po ja, prostu ja może, od tego Ja może najpierw wytłumaczę, dlaczego nam się głos zawiesił. Mianowicie chodzi o to, i tutaj się ze mną zgodzisz, że nam się ciężko opowiada o filmach na, na łamie podcastu, na łamach podcastu. Ze względu na to, że tych filmów jest dość dużo i o wszystkich praktycznie możemy powiedzieć jedno i to samo. Przynajmniej jeśli chodzi o Marvela Edition. Tak. Z tą tylko różnicą że o jednym na końcu powiemy że był spoko a o Blasties League powiemy że było nie było źle nie było źle ale też nie było dobrze. Spoiler do zakończenia naszej opinii na temat filmu. <grym> tak. tak nie oczywiście tutaj jakieś tam spoilerki się po, po, po drodze pojawią ale po prostu wydaje mi się że wraz z tym odcinkiem po prostu już nie będziemy tak mocno mm, omawiać naszych wrażeń z seansów poszczególnych filmów bo Mamy wrażenie, że cały czas mówimy to samo, więc po prostu poświęcimy troszeczkę mniej czasu niż zazwyczaj filmowi Justice League. Możemy nie używać Justice League tylko mówić film. I Ja tu wytnę i będziemy to kopiować. O, Spoko, wspaniale. Dobrze, więc tenże film ma swoje wady i zalety i zacznijmy od, zacznijmy od zalet może. Co ci się w nim podobało? Flash był fajny. A. To nie był Flash, to był jakiś człowiek w kostiumie Flash'a. Tak ci teraz powiedzą fani Flash'a i też się Flash podobał, znaczy był Znasz fajny. Znasz <laughs> moją opinię na temat fanów wszystkiego. Tak, znam twoją A. opinię na temat fanów wszystkiego, Net mi, <laughs> mi się często zdarza z tą opinią zgadzać. Uważałem, że, że, że był zabawną postacią, było parę momentów głównie dzięki niemu Prze, przez które się naprawdę zaśmiałem. Bardzo mi się podobało, jak komisarz Gordon się odwraca i wszyscy zniknęli oprócz Flasha. Najszybszego. Dokładnie. I to, to było zabawne. Miał o wiele fajniejszą kryjówkę niż Batman. Batman mieszkał w ekstremalnie dużym warsztacie samochodowym. Wyjątkowo dobrze oświetlonym w pewnych momentach. Natomiast no Flash... Flash miał taką kryjówkę, kryjówkę, Ned miał swój strój wystawiony, natomiast Batman miał wielki garaż, nad którym była sala samurajska, w której stał kostium Batmana jakoś nie za... No i tam, i tam. Co mi się oprócz tego podobało? Aquaman ma duży potencjał, moim zdaniem. Tam Willem Dafoe grał tego, jak go się nazywa? Vulko? Wol Mhm. Te, tego przydupasa Aquamana lojalnego, coś tam, coś tam, coś tam. Była Mera. Była. Hmm. A Andrzej się teraz cieszy. Nie. Cieszy bo się bo bardzo mikrofonu. lubię Mery jako cieszy po, się po do mikrofonu, bo nie widać. <laughs> I e, ogólnie było ok. oglądało się to jak takie filmidło. Mhm. I, I mam taki problem, że... Nie jestem w stanie wymienić jakoś bardzo dużo zalet, zalet takich, które mi się rzuciły w oczy i, i myślisz sobie – tak, to jest spoko, to, to jest naprawdę fajny pomysł. Natomiast mogę um, wymienić znacznie więcej wad, które czynią ten film turbo średniakiem, takim encyklopedycznym przykładem średniaka. Mhm. Mam podobne odczucia do Justice League co do Suicide Squad. Nie jest tak źle, jak wszyscy mówią, że jest ale nie jest jakoś super dobrze, tak? Dokładnie No ja oczywiście w swoim stylu sobie wypisałem parę plusików parę minusów i to co wspomniałeś na początku, jako plus wy wypisałem sobie poszczególne postacie mm. przez co mam na myśli, że postacie jako indywidualności zostały przedstawione całkiem fajnie Wonder Woman wciąż jest Wonder, Batman jest ten Batman pomimo tego że ma bardzo dziwną kryjówkę faktycznie i strasznie dziwne metody nauczania innych jak być superbohaterem. Uratuj jedną osobę będziesz wiedział o co chodzi, Ko koniec końców. To akurat mi się w, w, w miarę podobało ale mój problem z Batmanem w tym filmie mhm. bo uważam że Affleck mógłby być naprawdę fajnym Batmanem i, i wygląda dobrze mhm. jako Batman. Ale Batman w tym, w tym filmie był przydatny tak jak Muminek. Dokładnie. Dokładnie On tak po prostu, powiem. o jestem największym detektywem, ale cyborg schakuj w powietrzu w świat mm -hmm. I, i, i znajdź gdzie na północy Rosji, bo akurat Rosjanie, by nie zauważyli, że im coś wyrosło przy starej elektrowni atomowej. Mm -hmm. e, i, I wiesz, i Batman nie jest tym detektywem, nie jest nawet tym gadżeciarzem. Mm -hmm. ma, wiesz, ma samochód, ma jakąś rzecz, która potrafi się e, wspinać po ścianach, którą później cyborg musi e, tak naprawdę no. prowadzić i on, on tam stoi o może tu strzelę, o może tu strzela. Batman jest naprawdę muminkiem tego filmu, to nie do wytrzymania jest. Tak, bo właśnie to jest to co chciałem powiedzieć że o ile sam Affleck jako Batman mi się nawet podoba, ale przedstawienie drużyny tutaj leży, bo po, ja cały czas miałem wrażenie, że to jest po prostu grupa fajnie przedstawionych indywidualności, która jako grupa nie sprawdza się w ogóle a Batman na tym gronie jest taką Calineczką. Ty, ty go nazywasz Muminkiem, ja go nazywałem salineczką. Po prostu bardzo mi się podobało to pokazywanie, że on jest człowiekiem, ale bardzo mi się nie podobało to, że on nic do tej grupy nie wnosił oprócz pieniędzy. Jak je, je był w trailerze ten żart, jaka jest twoja supermoc, jestem bogaty, no to, to tak naprawdę wyglądało w tym filmie, bo oprócz tego, że był bogaty, to on nic do tej grupy nie wnosił tak naprawdę. I to mi się bardzo nie podobało, ale właśnie za to tej indywidualności Wonder Woman była spoko, Batman Afflecka był spoko, dopóki nie zaczął działać drużynowo. Cyborg, ku mojemu zaskoczeniu, nie był po prostu taką popierdółą, jaką spodziewałem się, że będzie. Nawet tam próbowano jakiś tam zalążek, tragizmu mu, mu dodać i on fatalnie wyglądał. Jeśli chodzi o cyborga. Fatalnie wyglądał cyborg, to, to, to, to ale, prawda. ale był przedstawiony nawet spoko. Nie wiem czy widziałeś jak Bartok z Shinigami Customs wrzucał, ale to chyba na swojego Instagrama, wrzucał to co mogło być inspiracją dla postaci cyborga w filmie. Nie widzę. I jest to cyborg z Teen Titans Go z odcinku, kiedy stali się poważni. Tak. On miał taki turbo cybernetyczny ki w dupie przez cały ten film, mhm. Te, do, dokładnie tak jak w tej scenie w e, animacji, jak Robin mu uświadamia, że jest w połowie człowiekiem, w połowie maszyną, ale czy bardziej maszyną, czy bardziej człowiekiem? O, oczywiście. <laughs> No tutaj faktycznie, no, ale to jest też typowe dla całego filmu, że oni tam wszyscy byli bardzo, bardzo poważni. Dla, ja, ja, ja no to, flash nie był. No flash nie był, ja to wypisałem zarówno jako plus i jako minus ten, ten y, powagę filmu, ponieważ ja, podobało mi się to, że humor w tym filmie był, ale w przeciwieństwie do Marvela był dodatkiem do fabuły, która była, jaka była, a nie, że... I to jest a, chyba problem. A nie był kluczem że typu tor 3, czyli rzućmy milion dowcipów i dopiszmy fabułę między dowcipy. I to jest taka odmiana, która mi się podobała, ale właśnie z drugiej strony część żartów była dla mnie totalnie nietrafiona, no a ona była uzupełnieniem fabuły, której nie było. Albo była po prostu podręcznikowo najbardziej oklepaną fabułą świata. Ja nawet w pewnym momencie liczyłem sobie Ile rzeczy zostało w tym filmie zrobionych tak samo jak w Avengersach pierwszych sprzed pięciu lat, tak? Ja chyba więcej nawet. No, no, no nieważne, w każdym razie zobacz sobie, no jest y, grupa y, przypadkowych bohaterów, która musi mierzyć się z zagrożeniem z kosmosu, które przybywa najpierw, y, przybywa ten pierwszy zwiastun tej inwazji i jest to... Koleś z drogami. Sprzed pięciu lat, jest, oczywiście. Jest to koleś z drogami, który ma armię, ma armię jak ma, zespół rockowych. Ma armię kosmicznych minionów, i w, powstaje grupa i spuszcza mu łomot. I teraz o jakim filmie mówię? Avengers czy Justice Just, Just League? Mówiłem o obu. Tak, to, co mi się. Człowiek pełen niespodzianek. O oh yeah. To, co mi się podobało w, w Justice League, to jest mm, muzyka. O dziwo. słyszałem no, Dany Elfman bardzo słysza Słyszałem muzykę w filmie super bohaterskim więc to już jest plus. Jak no Marvel to... nie ma muzyki jak wszyscy wiemy więc to. Ta otwierająca otwierająca film sekwencja która wyglądała trochę jakby Zack Snyder stwierdził a upierdzielę wstęp do strażników i wrzucę do Justice League bo to po prostu mógł się Zack Snyder podpisać pod tym pod tą sceną. Bardzo fajna piosenka tam była w tle. Come together które Piosenką filmową też mi się podoba ta interpretacja. Bardzo ciekawa interpretacja piosenki Beatlesów, więc muzyka była słyszalna w ogóle. Cały soundtrack jest dostępny legalnie na YouTubie i można sobie posłuchać, jest spoko. Mm, bardzo mi się podobał spoiler Superman. No, Superman był naprawdę. To było, naprawdę to było wiadome, że on powróci w tym filmie, no bo po co inaczej Henry Cavill by się pojawiał na wszystkich możliwych spotkaniach promocyjnych. I był prawdziwym supermanem. Tak co prawda miał nie wiem 8 minut czasu antenowego. Wciąż ale... więcej niż Gambit ale <laughs> ale był supermanem który by... był super. Dokładnie prostu. miał się pojawić miał być kolorowy i miał sprać komuś ryj. i być przy tym taki radosny i pełen nadziei. Dokładnie tak. tą wiesz. nadzieję przekazywać i być Supermanem, a nie... w, w każdej w każdym ciosie na mordę, który Steven Wolf przyjmował, mhm. było czuć, że to, to Ameryka go bije, a nie Superman. Dokładnie, ale cieszyło mnie to. Bardzo mi się podobała właśnie ta scena później, jak z Flash'em ratowali cywili i Flash ten samochód tam tam na Superman na z domem, leci z blokiem i w ogóle to było, to było właśnie, to był Superman. Mm, sceny po napisach swoją drogą skoro już nawiązałem do Supermana i Flasha sceny po napisach obie były całkiem fajne bo jed... jedna jest najważniejsza. No która z nich? Deathstroke tak. A, no, dobrze. <coughs> tak, Deathstroke się pojawia i jest spoko ale ta scena z... jest typowym Deathstroke bo mówi do Lutora żeby. Nie marnował jego czasu. Dokładnie. Ale też scena z początkiem, z z początkiem wyścigu, no, po pierwsze, mega komiksowa i, i bardzo mi się podoba. To, co mi się nie podobało, to już, to już zacząłem wspominać fabuła, no najbardziej Rak. oklepana, jak, jak tylko może być, efekty specjalne. I to, to, tu mam właśnie problem. Bo jeśli chcesz budować film na efek oparty na efektach specjalnych, a nie na budowaniu wszystkiego, mhm. no to chociaż przeznaczyliby na to większą część budżetu, no bo raczej na budowanie scenografii to gigantycznych rzeczy nie przeznaczyli niestety. No nie. bo słabo jak masz wszystko robione grafiką i jest to słaba grafika. Tak. Ja wczoraj, czyli w sobotę napisałem taką spoilerową recenzję na DC Maniaku. Ja tam właśnie porównałem Justice League do Avengersów sprzed pięciu lat i do dowolnej części Transformers. Chociaż to tak nie jest to komik, nie jest to film superbohaterski, ale po prostu chodzi mi o to, że efekty specjalne w Avengers sprzed 5 lat wyglądają milion razy lepiej niż w Justice League i efekty specjalne z dowolnej części Transformersów wyglądają dużo lepiej niż w Justice League, a wszystkie te trzy filmy miały bardzo podobne budżety. Ja tego kompletnie nie rozumiem. Natomiast e, znowu i jest to raz, dwa, trzy, cztery, piąty film z DCEU, który ma spartolony finał. Finał spartolony w takim sensie, że wszystko wygląda jak trailer z gry komputerowej to takiej kiepskiej sprzed, nie wiem, dziesięciu lat. I naprawdę absolutnie nie kumam tego, jak przy takim budżecie można by było zrobić tak fatalne efekty specjalne. I tak pustą scenografię. Przecież oni się zawsze tłuką w jakimś korytarzu. To wygląda jakby ktoś chciał nakręcić film akcji bez budżetu, Mhm. I wiesz, znalazł, o tu jest jakiś opuszczony budynek, to chodźcie, czulamy się tam po ryjach. I, i zrobił to. Za, jak walczą w tej elektrowni, nic tam nie ma. Nic. Jak y, parademony demolują te świętochłowice w Rosji, są bloki. Są więcej. bloki, ale nawet w, e, osiedla z wielkiej płyty nie są tak nudne jak tamto. Mhm. Tych, jak e, idą do tego siedliska parademonów, które oczywiście jest w Gotham City, bo coś ma się gdzieś zagnieździć, czy to gdzie indziej na świecie, mhm. to tam też nic nie ma. Tam masz sześć kładek, na, na, na, na których się nadupcają ze sobą i tyle. Ta miskira została przedstawiona zupełnie inaczej niż Wonder Woman, prawda? Mnie w ogóle zastanawia, czemu amazonki przestały nosić zbroja, a zaczęły nosić bojowe bikini. No pewnie dlatego, że tu reżyserem jest facet, a tam reżyserowała kobieta. Już mieli stroje gotowe. Przyna przynajmniej tak przypuszczam. Natomiast Ale tamte były naprawdę fajne stroje i w końcu myślę sobie, o, ktoś, ktoś podszedł poważnie do tego i już nie ma właśnie wojennego bikini, mhm. tylko ma masz kobietę w zbroi po prostu. Po czym, nie? Po czym pojawia się Justice League. Tak? tak, po czym się pojawia Justice League, gdzie super zaawansowana cywilizacja ma sposób na zamknięcie nowego boga w postaci wyburzenia wstępli. I typ wyszedł ścianą. Tego, tego się nie spodziewały. No, nikt się tego nie spodziewał. No ale. Fajna była scena, jak się pojawiała Zielona Latarnia. Tak, tak. tak. To, było, to mnie bardzo ucieszyło. Bo było, Zielona tak, Latarnia? Pięć sekund później. Kolek. o gdzie żyjesz Ojoj. Ale, ale nie bo y, zapowiadano że będzie jakaś zielona latarnia w tym filmie tylko że to tam później wśród innych plotek i newsów i zdjęć trailerów to gdzieś zniknęło i faktycznie mieliśmy zieloną latarnię przez 6 sekund w tym filmie ale tak ja też się mega ucieszyłem natomiast jeszcze wracając do tego co mi się w tym filmie nie podobało ale to też jest taki plus o minus dokrętki dokrętki Jossa Widona po pierwsze były widoczne gołym okiem, aczkolwiek nie do końca ponieważ w, te, w tej wspomnianej, e, prze, czekaj, daj, daj mi powiedzieć, w tej wspomnianej recenzji DC Maniaka byłem święcie przekonany, że monolog Aquamana, ten tam w, w, w dwóch, trzecich filmu, że to jest e, Joss Whedon. jak siedział na... Tak, tak że byłem święcie przekonany że to jest dokrętka to nie była dokrętka ale jeśli chodzi o inne sceny które uważałem że były dokrętkami Widona to akurat udawało mi się trafić jest taki spis tych scen na internecie natomiast plusem jest to że one faktycznie dużo wniosły do tego filmu takiego fajnej energii minusem jest to że je widać po prostu mhm. I to jest te takie, to troszeczkę psuje spójność tego filmu, ale ty, na z, dwóch... spójność to, to jest najmniejszy problem tego filmu. Dwa i zupełnie różni reżyserzy, jakby mm. nie patrzeć. Jednak styl Snydera, który jest wyprany z kolorów, dokładnie. a Joss Whedon z bawca science fiction, jak niektórzy <laughs> próbowali mówić, mm. z Fireflyem i swoim takim trochę zabawniejszym podejściem. No to się różnią. Tak i jeszcze sobie taki jeden mały minus wypisałem. E, oczywiście e, dla niektórych to absolutnie minus nie jest, ale zaznaczyłem to sobie, ponieważ denerwowało mnie to już w pewnym momencie. Nie wiem czy liczyłeś ilość dziwnych zbliżeń na tyłek Wonder Woman. Nie, nie liczył. Ja, ja chyba z pięć się doliczyłem już po, powiedziałem, że, że już, mam, już, już mam dość po prostu tego liczenia i no, kolejny raz widać, że facet kręcił film tego, w Wonder Woman solowej nie było, a tutaj po prostu, no, nie wiem, jak jest scena, gdy ona się spotyka z cyborgiem tam na tej ulicy i jest taki moment, że idzie i, te, I cyborg te lat wyłącza latarnię tak, jak Dumbledore. Tak, i te latarnie gasną, to w tym momencie jest po prostu taki per takie perfidne zbliżenie na jej tyłek. I to jest ta, takich scen w tym filmie. I czego się Hollywood nie nauczyło po ostatnich no, skandalach. I, I tego jest w tym filmie. Kilka, kilka takich scen jest to w pewnym momencie już denerwujące. Gal Gadot jest piękna i bez zbliżeń na prawda, jej tyłek. I broniła się swoją grą, a nie tylko swoim wyglądem. Więc, więc nie fajnie panie. Bardzo Snyder. mnie rozbawiła jak wpadała w ten wpadła przez drzwi jak ten dzbanek z Kulejda. Jeszcze <głos> brakowało, żeby wpadła tak. takim oh, yeah! <głos> <głos> To Aquaman by pewnie wpadł z takim <głos> <głos> Tak, Aquaman bardzo, bardzo krzykaczem jest w tej wersji. Więc to, tak podsumowując już powiedzmy było spoko, nic specjalnego. Nie żałuję, że obejrzałem, hmm. ale czy obejrzałbym w domu na DVD, czy obejrzałbym w kinie raczej nie odczułbym różnicy. <głos> takim sensie. No ja na przykład już wiem, że w środę się wybieram drugi raz na ten film, ale właśnie w środę. Bo Jak, jest tanio. Bo jest tanio i po prostu nie, nie będę żałował, bo mm, wiesz, wiesz ile kosztują bilety w Multikinie, przynajmniej orientujesz się. Przynajmniej mam, mam 15 taki... zł w środę. Tak, a w piątek, y, czy też w sobotę, a byłem na tym filmie w piątek, no to kosztował 29, więc... Więc jest różnica prawda. No, no. no, Więc dlatego wybiorę się drugi raz na ten film ale w środę bo nie nie odczuwam potrzeby tego żeby zapłacić drugi raz trzy dychy prawda za, za bilet. Więc, tak taki jest to dla mnie film ale ja po pierwsze nie miałem wielkich oczekiwań a po drugie. Yy... Mi tylko szkoda tego Batmana że, hmm. że on ni, nic nie mógł udowodnić. Nie było pokazane ani niespecjalnie kogoś bił. Bo jak już coś robił, to strzelał do kogoś z jego własnej broni. Mhm. Ale był mega, mega nieporadny. I brakowało mi właśnie tego bycia kozakiem u Batmana. Albo mózgiem. Mhm. Co całej operacji. Tak, tak, to, to jest faktycznie duży minus. No. no film jak, jak film. no Marvel robi to lepiej, ale jeśli chodzi o DC, no to przynajmniej porównaniu do Batman V Superman, no, no poprawa jest. Mam, mam, jest, wraż jest poprawa, mam ale... wrażenie, że za pół roku nie będę mówił o tym filmie jako najgorszym. Głównie tak jak teraz myślę o Batman V Superman, ale też nie będę jakoś mega zachwalał. Z DC chyba ogólnie jest ten problem, że ono nie może być jak Marvel. Takie trochę hura, trochę bum bum i tak mm -hmm. dalej. Komiksy DC zawsze są ciemne. Smutne. Znaczy no ze smutnymi może nie. Ale, z, z... Ale takie patetyczne, bardzo poważne. Tak. Typu przeczytaj sprawiedliwość i, i ogólnie po prostu będziesz te, te posągi widział. I... No właśnie, DC jest bardzo posągowe. Mhm. Marvel jest bardzo science fiction i -y. hurra, do przodu, uh, radę. Mhm. Chyba, że nam Joe Kesada zwali ze Spider-Manem. style. A w DC masz raczej tak, mmm, magia, ciemność, zapilimy mi rodziców, Da, da, da, da. Hellboy by się odnalazł w DC. Fake Justice się odnalazł. Tak, żółwień, że też. Prędzej niż w wydawnictwach chyba. <laughs> w każdym razie, jeżeli nie, nie obejrzeliście jeszcze Justice League i nie czujecie takiej potrzeby, to, to, to myśl, nie oglądacie. To myślę, że nie, nie, nie, nie trzeba się zmuszać. Natomiast... Yy... Natomiast jeżeli chcecie i macie zamiar, to myślę, że bez problemu, to myślę, że, że iście w jakąś tanią środę albo łapcie kupon zniżkowy, ponieważ nie jest to film, za który warto płacić pełną cenę biletu. No tak. Przynajmniej tak uważam. No i co? No, Natomiast większość tych filmów superbohaterskich to. Podpada pod to. Okej, okay, dobra, więc na tym kończymy Justice League i przechodzimy do komiksików, a dzisiaj mamy ich niezwykle dużo. Bardzo dużo. Zaczniemy od czegoś, do czego no, zbieraliśmy się już ponad miesiąc. I mamy teraz w łapach no, bardzo dużo komiksików, a właściwie są to ziny w większości. Wydawni Które wciąż są komiksikami. Dokładnie więc. tak i wydawnictwo Pokębry. Też. Wydawnictwo Pokębry w znakomitej większości. Tutaj z tej strony bardzo dziękujemy panu Piotrowi Nowackiemu, który stwierdził, że ej, nie mówiliście o pokębrach na łamach podcastu, no to macie i teraz macie opowiedzieć, no to <grafy> opowiadamy i od razu będzie tego dużo. Mhm. Widzę, że ty masz tego, tych e, komiksów dużo więcej, więc jakbyś Jak mógł... mam dużo więcej? Ty też tak masz, tylko... No ja mam cztery. Ty masz troszeczkę więcej w rękach, z tego co widzę. Dobra. <grafy> więc e, zaczniemy od kapitana Minety oh yeah. <grafy> i powiązanych komiksami bezpośred... i komiksów powiązanych bezpośrednio, bezpośrednio z nim. Więc mamy tak: Kapitan Mineta numer 5, numer 6, Burmistrz, który jest spin-offem Kapitana Minety i specjalna edycja z okazji 10. rocznicy Kapitan Mineta, gdzie zastanawiamy się, kim jest Jaszczur. To mi się strasznie podobało. Jest to antologia krótkich historii związanych z legendami, którymi owia... z legendami, którymi owiany jest jaszczur. Mhm. Strasznie mi się podoba to, co się przewija przez e, cały komiks, że wszystko wybucha w związku z tym, co, co, co jaszczur robi. E, świetna zabawa. Jeśli myślicie, że kapitan Mineta jest w jakikolwiek sposób mm, ordynarny, to trochę macie rację, bo, bo zdarzają, się, zdarzają się takie wybryki. Na przykład jeden z najlepszych kadrów w, e, w historii <śmiech> i z najlepszych dialogów, z, z, z jakimi się e, spotkałem. Przeczytam go wam. Wyczułem jakąś nieprzyzwoitość. Cóżże. 80-letnie emerytki obowiązały swoimi obwisłymi łechtaczkami Żyda Mojsze i więc te, nie wiem, się... coś lepszego w tym roku przeczytam tak naprawdę. Tego się spodziewajcie po tym komicie. Tak i, i jest świetny. Na gildii możecie zakupić jeszcze Omnipus e, Kapitana Minety poniżej pięciu dyszek. Serdecznie was do tego zachęcam, ponieważ jest mega, mega zabawnym komiksem. A, że tak dopytam, w tym omnipusie jest tylko kapitan Mineta, czy też te dodatki się znajdują? Dokładnie nie sprawdzałem. Wiem, że zbiera kapitana Mineta. Okej, okay, więc ty, ty sobie zajrzyj na gildzie i zaraz dopowiemy na, te, na ten temat więcej. E, natomiast ja chciałbym powiedzieć, e, pokębry z tego co zauważyłem mają linię dla e, dojrzalszego czytelnika, jak na przykład kapitan Mineta, ale są też... Go. dla dorosłych niedojrzałych okej okay, dobra dla dorosłych niedojrzałych ale są też komiksy dla e, czytelników młodszych i tutaj mm, chciałbym powiedzieć chwilę o komiksie który się nazywa Jerb, autorstwa Piotra Nowackiego jest to swoją drogą chyba jedyny komiks e, z tych o których ja będę mówił który jest dostępny jeszcze na gildii ale tutaj też sobie to muszę jeszcze sprawdzić tak Jerb jest właśnie dostępny na gildii w cenie 20 złotych jest to opowieść o mm, pewnym przybyszu z innej planety, który trafia na bliżej nienazwaną inną planetę, ale być może je, jest to być może jest to ziemia i na kilkunastu stronach przeżywa takie przygody, które dzięki którym poznaje tą, tą planetę, na której wylądował. Jest to taka y, fajna, y, szalona zabawa y, konwencją tutaj widać Piotr Nowacki ma bardzo nieskrępowaną fantazję i wyobraźnię. Zresztą sam opis jest bardzo bardzo wymowny jeśli nie znasz jeszcze Jerpa to musisz być bardzo smutnym człowiekiem albo równie smutnym kosmitą i faktycznie ten komiks jest taki zabawny. Bardzo pozytywny sposób to bardzo źle brzmi. Chodzi o to, że po prostu jest to humor taki niewymuszony. Nie, nie, nie że dostajemy milion żart, żartów na każdej stronie, tylko jest to taka historia, która jest przyjemna, mm, fajnie się czyta i można się od czasu do czasu uśmiechnąć. E, jako, jako całość licząca sobie 40 44 strony historia, no po prostu jest bardzo fajną, jest to nie ma historia, też tutaj warto e, też warto to podkreślić, że jest to, e, nie ma tutaj dialogów ale bardzo łatwo ją można zrozumieć. Jest fajnie narysowana, fajnie poprowadzona historyjka i myślę, że dla młodszego czytelnika jak najbardziej się nadaje. Natomiast Moe, też Piotra Nowackiego, która jest również niemą historią, tym razem mamy tutaj przygody pewnego psa, który spotyka istotę składającą się z czarnej plamy. Nie wiadomo dokładnie, co to jest, ale... To spotkanie później powoduje cykl takich dość dziwnych wydarzeń i to też jest całkiem fajna historia dla młodszego czytelnika, chociaż może nie do końca, bo mamy tutaj taki fragment, w którym główny bohater spotyka świętego Jamajczyka i sobie popalają ziółka, więc nie wiem czy to tak do końca jest dla, dla, dla takich najmłodszych. Tak wygląda życie, więc nie możesz tego ukryć. Okej, okay. w, w każdym razie zarówno moje, jak i Jere są takimi historiami, które bez słów, ale, ale bardzo fajnie opowiadają takie, taką sympatyczną, pozytywną historię, przy której trudno się nie uśmiechnąć i, i bardzo mi się podobały oba te tytuły. Trudno. No, no, no. O ile Yerp jest cały czas dostępny, moje zarówno wydanie pierwsze jak i drugie, ja mam w rękach wydanie drugie, które zostało przeformatowane i przez to się zwiększyła ilość stron. Niestety są na gildi niedostępne, ale myślę, że jeśli tam uderzycie do wydawnictwa Pokębry, to coś się jeszcze znajdzie i myślę, że jak najbardziej warto w obu przypadkach. Warto też zainteresować się tytułem Wójcio Andrzej i Litery, z małym F litery. Autorstwa scenariusz Bartosz Tybor, rysunek Piotr Nowacki, kolor Łukasz Mazur. I jest to bardzo zabawna i dość specyficzna wersja mm, alfabetu przedstawionego w postaci historyjki. Warto się z nim zapoznać, niekoniecznie jest to alfabet, który chcielibyście z jakimś dzieciakiem czytać, chyba że z dzieciakiem na waszym poziomie. Ja jesteście no. już bardzo nowoczesnymi rodzicami. O. Tak, no to współczuję, ale bardzo, bardzo zabawna rzecz. Też format takiej książeczki właśnie. Czy czy kolorowej, wesołej. Wydaj... Wszystko Dokładnie wskazuje tak. na to, że można to dać dzieciom, a później tak przeglądasz i uuu. Jednak... Może z wyjątkiem tego penisa ze smoczkiem, który jest z tyłu, to, to rzeczywiście. To, to też bardzo po polecam i możecie bez problemu na gildi go dostać. Kosztuje 20 zł. Natomiast w 2016 roku... Jeszcze cię tylko sprostuję odnośnie mm -hmm. omnipusa. Tak. To, co jest napisane, to kapitan Mineta Omnipus to cały kapitan Mineta w jednym miejscu i nie jest to sypialnia twojej matki. I jest napisane, że zbiera całego kapitana Omnipusa. Okej. E, Boże, kapitana Mineta. Okej. Wiemy, że nic nie wiemy. Natomiast w 2016 roku ukazały się... Na tak, 200 stron. Ukazały się takie... Komiksiki. Jezu, co ty masz z tymi komiksikami? <gry> Bardzo mi się spodobało to słowo w takim cyklu. Nie, nie wiem, czy on ma jakąś nazwę, czy, czy nie ma nazwy. W każdym razie jest to tak, roznosiciel zbliżenia międzyludzkie oraz złota rybka. Są to trzy komiksy, które ukazały się w takim małym formacie z kolorowym paskiem na grzbiecie, żeby się trochę odróżniały od siebie. I Znaczy masz... kolor paska jest też dominujący przez okładkę, prawda? Do, dokładnie. Bardzo mi się podoba w komiksach Pokębry nakład, jaki jak jest podawany i tutaj na przykład mamy nakład wystarczający, ale też zdarzały się takie tytuły, w których pojawiało się, że nakład jest niewystarczający, prawda? Dokładnie. I tak. W tym cyklu, z tego co wyczytałem, miały się ukazać cztery tytuły. ale Jeszcze chyba... były w przygotowaniu. Tak, ale chyba ostatecznie się nie ukazały. Albo się ukażą. Albo się ukażą. W każdym razie, no te trzy rzeczy, które mamy w rękach, one wszystkie wyszły w maju 2016, przynajmniej z tego co. Złota rybka we wrześniu. Wrześ... Tak, zbliżenia międzyludzkie, wrzesień, roznosiciel, maj. Pamiętam, że widziałem te tytuły na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu w 2014 roku i one tam kosztowały nie wiem, 6 zł, 8 złotych jakoś, tak? No w zinowych cenach było. Więc jak najbardziej, tak. Pamiętam, że patrzyłem, oglądałem, interesowałem się, ale z jakiegoś powodu ich ostatecznie nie wziąłem. Pewnie kupiłem jakieś gówno z superhero, zamiast tego żałuję. No ale teraz... Y Teraz miałem... Mam, Ale mądry Krzysiek po Tak. Mamy okazję teraz to sobie spokojnie nadrobić i roznosiciel, pierwsza część tego cyklu, opowiada o, mm, o, roznosicielu? o chodzącej reklamie. tak, no To jest, to jest fa facet, który reklamuje zupki instant, roznosi ulotki też przy okazji i spotyka grzebiącego w śmietniku jego mościa. Rozmowa pomiędzy tą dwójką doprowadza do pewnego z, zabawnego wydarzenia. Jest to historia krótka, ba, do, do, dość mocno, dlatego nie, nie będę jakoś szczególnie się y, rozwodził na temat fabuły, ponieważ bym ją po prostu opowiedział całą, ale y, cały ten cykl i to, to się też odnosi do złotej rybki i do zbliżeń międzyludzkich, to, to mam takie wrażenie, że po prostu takie rozbudowane dowcipy zostały przełożone na język komiksu, ale fajne dowcipy, po prostu roznosiciel ma fa fajną puentę takie zakończenie, które, które mi się bardzo spodobało i historia, historia dzięki temu bardzo na tym zyskała, tutaj może dopowiem roznosiciel jest autorstwa Bysztora i Jaszczura fajna rzecz, fajnie narysowana takim charakterystycznym pokębrowym, nazwijmy to, to, to stylem, też jak najbardziej polecam. Niestety na gildi niedostępne. Drugą częścią jest Złota Rybka. Mhm. I Złota Rybka jest autorstwa Bysztora i Łazura. I tutaj um, największe skojarzenia mam z takimi klasycznymi bajkami, takimi opowiastkami, które niosą za sobą jakiś morał i tutaj Sama końcówka robi całą, całą historię. Bardzo fajna jest. Mhm. Podoba mi się też, że nie jest jakoś na, ani nadęta, ani napompowana. Jest taka, jak mogłaby się wydarzyć i spokojnie wydaje mi się, że można komuś w każdym wieku polecić przeczytanie sobie tego. Okay. Mhm. A mamy tutaj e, historię Wojownika, który wyrusza na poszukiwanie Złotej Rybki. Kończy się dość przewrotnie, co też wa warto e, docenić. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Mm -hmm. Natomiast zbliżenie, zbliżenia międzyludzkie, tutaj mamy y, autorstwa Besztora, Jaszczura i Łazura i to jest historia, y, historia pewnego fragmentu życia y, jednego y, mężczyzny. Znowu nie, nie chcę jakoś szczególnie mocno wchodzić w zarys fabuły, ale to, co jest bardzo istotne w tym komiksie, to jest to, że przez całą długość jego trwania na kadrach widzimy tylko głowy poszczególnych postaci i są to takie, jak to się mówi, gadające głowy, gdzie co, co się dzieje wokół tych głów musimy się domyślić, ale z kontekstu to całkiem fajnie wynika i z reguły Autorzy postawili na cztery kadry na jednej stronie, ale jest też parę takich e, stron, gdzie mamy jeden duży kadr też tylko i wyłącznie z głowami. I pomimo tego, że przez praktycznie całą historię mamy do czynienia tylko z tymi gadającymi głowami, jest to też całkiem sprawnie fajnie zarysowana e, opowieść no, o przewrotności życia na przykładzie zbliżeń międzyludzkich pomiędzy kilkoma więcej niż więcej niż dwoma osobami tutaj również jest taka dość przewrotna zaskakująca końcówka i całość jako, jako ten cykl bo podsumujmy to jako cykl to co we wszystkich trzech komiksach o których wspomnieliśmy bardzo mi się podobało to jest właśnie to że Wydaje się, że wiemy do czego prowadzi dana historia, ale jest ta taka końcówka, która jest mocno zaskakująca i w każdym z tych, tr tych trzech przypadków jest ona zaskakująca na plus. Nie jest to jakaś, jakiś zmarnowany potencjał czy, czy coś ten deseń. Wszystkie te, te ziny bardzo fajnie się czytało, oczywiście błyskawicznie się czytało, ale na pewno nie był to czas stracony. I... bo można je przeczytać kilka razy. Otóż to. To, bo to są takie historie do których warto wrócić i nie, nie, ma, nie, ma, żadnego, nie ma żadnej przeszkody jak najbardziej polecam jeżeli jest jakaś możliwość żeby to, żebyście to zdobyli to jak najbardziej warto mhm. więc warto po festiwalach komiksowych rozglądać się za osobami, które same sobie publikują i też warto jak przeglądacie guildy, zobaczyć co tam w nowościach jest w, właśnie z pokembrów, z bazgroli, z dolnej półki. Ewentualnie też po prostu polubić e, ich na Facebooku, bo e, tam są chyba najświeższe informacje Jak na temat danych publikacji. I co tam jeszcze masz? Ja mam jeszcze Kwazia. E, Gizicki, Nowacki, Grabowski. I to jest druga część w cyklu. Pierwszy album Kwazia e, był zbiorem pasków. Jest niestety niedostępny. Mhm. E, opowiadającym o takim garbatym wampirze, który mieszka w super strasznym zamku. Natomiast tutaj z tego zamku się trochę wynosi, ponieważ jest spotkanie e, ogólne e, całego cechu wampirów. Bardzo fajna historia i też e, dla osób w każdym wieku wydaje mi się. Bardzo fajne, jeśli chcecie coś znowu, znaczy znowu, mówię znowu, bo byłem, czytałem to zaraz po odświeżeniu sobie. Bezdomnych wampirów. Mhm. Kolejną fajną historię, właśnie z takim dobrym humorem, z uniwersalnym humorem, która sama z siebie jest e, zabawna i też często przez sytuację, a nie przez żarty słowne, co bardzo e, doceniam. Na, naprawdę spoko. Rzecz. Chciałbym, żeby jeszcze kiedyś się coś z tej serii ukazało. No i teraz warto by było zadać sobie takie pytanie: dlaczego jakoś unikaliśmy tych, tych wydawnictw pokemry i, i i tych twórców. No Bo jesteśmy lamusami, a ja nie widzę innej odpowiedzi. <grym> Dokładnie tak. No cóż, nie, nie ma innej odpowiedzi, nie ma żadnego usprawiedliwienia, dlatego raz jeszcze dziękujemy za tą bardzo niespodziewaną przesyłkę. Nap naprawdę bawiliśmy się przy tych komiksach dobrze i teraz z pewnością będziemy bliżej patrzeć na, na to, co się ukazuje od wydawnictwa Pokębry. To znaczy już no ja na prawie pewno... dwa lata nie? prowadzimy mhm. nasz pseudo audycję i wydaje mi się, że bardzo nasze półki się przebiegunowały ze Stanów, później trochę na Europę, a później coraz bardziej na małych twórców. Tak, tak. Przez te dwa lata na pewno się otworzyłem na wiele nowych rzeczy i właśnie teraz Pokębry są kolejną taką nową rzeczą, której się będę baczniej przyglądał. Czyli ziny i jalapeno. Dokładnie Tak. Komiksy albo śmierć. Natomiast y, też mamy tutaj o innych. Y, I Ameryka z powrotem. Tak, Ameryka. Akurat nie. Tutaj się teraz pomyliłeś, ponieważ pierwszy komiks, o którym chciałem, znaczy kolejny komiks, o którym chciałem powiedzieć, to jest akurat Europa. I wracamy do wydawnictwa Non-Stop komiks o którym już wspomnieliśmy jakiś czas temu. Duch Gaudiego. Duch Gaudiego autorstwa El Torres'a i Jesus'a Alonso Iglesias'a, więc jak najbardziej to Ameryka nie jest, chyba że środkowa, ale sprawdzałem nie. Duch Gaudiego był takim tytułem dość zaskakującym jeśli chodzi o ofertę Nonstop Comics, ponieważ został, tam, tam zapowiadano głównie serie amerykańskie, tudzież Tangger, które jest brytyjskim komiksem. No i nagle się pojawia też zapowiedź takiego mm, komiksu typowo europejskiego, no bardziej typowo europejskiego niż, niż, niż Tanger, bo o komiksie hiszpańskim nie można powiedzieć, że jest to to, to samo co frankofoński, czy, czy, czy, yy, czy bardziej środkowo europejski. Natomiast tak się prze, przez jakiś czas się zastanawiałem, cze, czemu właśnie wymyślono ten, ten komiks, tak zapowiedzieć, bo on troszeczkę odstawał od tej oferty. E, lektura wstępu autorstwa Javiera Sierry dość mocno mi to wytłumaczyła. Nie z powodu tego, co sam Javier Sierra tutaj napisał, ale o, on w tym wstępie wspomina o kilku innych książkach poświęconych e, Antonio Gaudiemu. Antonio Gaudiemu? Gaudiemu. Jezu. Teraz tutaj normalnie tak. Antonio Gaudi. Ym, nieważne. W każdym razie y, wspomina on tutaj o paru, paru książkach. Ym, o Antonio Gaudim, Jednak Antonio. Dobrze. I wszystkie z tych książek, a przynajmniej znakomita większość ukazała się przez wydawnictwo. Dzięki wydawnictwu Sonia Draga. I w tym momencie przestałem mieć wątpliwości, dlaczego Nonstop Comics sięgnął po, po ten tytuł. Po prostu, skoro siostrzana, yy, raczej nie siostrzana, skoro matczyny oddział tego wydawnictwa tutaj tak się dość mocno zainteresował tym, tym yy, Gaudim, to czem, czemu by i komiksowo też nie pójść w tym kierunku? Yy, sama historia opowiada o. Yy, to, są, to są tak naprawdę dwie historie, które w pewnym momencie zaczynają się splatać. Po pierwsze, mamy tutaj. Yy, Cykl morderstw, który ktoś popełnia w miejscach, gdzie znajdują się najbardziej znane dzieła Antonio Gaudiego i w swój makabryczny, na swój makabryczny sposób interpretuje te dzieła, odtwarza je i oczywiście policja szuka, szuka tego zabójcy, mordercy. Jednocześnie poznajemy Antonię, która jest kasierką z supermarketu, jest całkowicie typową, szarą taką myszką. I ona ratuje człowieka przed potrąceniem na, na pasach, na przejściu. Jest to to samo miejsce, w którym zginął Antonio Gaudi. No i od tego czasu zaczyna się wydawać, że widzi ducha Gaudiego, który prowadzi ją. I przez to właśnie te obie sprawy zaczynają się ze sobą wiązać. Pomysłowa rzecz, nie powiem. Do połowy czytało mi się to naprawdę fajnie, ponieważ tutaj... Twórca po, postawił na taką e, całkiem wartką akcję, ale w połączeniu z ciekawą fabułą. E, dużo można się tutaj dowiedzieć z tego komiksu o Gaudim, co tym bardziej jest żenujące, że wyleciało mi z głowy jego imię, skoro jestem praktycznie świeżo po lekturze. E, ale tak, e, można się dużo dowiedzieć o Gaudim. Historia jest całkiem wciągająca, postacie, które się przy, tutaj pojawiają są interesujące, chociaż ten inspektor policji, który prowadzi śledztwo, jest taki dość mocno przerysowany. Problemem dla mnie z tym komiksem jest to, że on się składa z dwóch części, to nie jest ten problem. Tylko, tylko problemem jest to, że w tej drugiej części. A narzekałeś na to, jedzenie Jacka? To śledztwo się dość mocno rozłazi i tutaj już nie jest tak zaskakujące ani, ani wciągające ani ciekawe jak w części pierwszej ponieważ tutaj już e, poznajemy tożsamość e, głównego złego dowiadujemy się kilku innych rzeczy o którym może nie będę tutaj e, wspominał jakoś szczególnie mocno e, i tak mniej więcej od połowy ta historia się troszeczkę rozłazi ona tam do końca w sumie jest jest interesująca ale mm, do, ta, ta pierwsza połowa jest znacznie bardziej interesująca o te, tak, tak to ujmę e, rysunkowo na pewno całość jest bardzo fajna e, tutaj Jesusa Alonso Iglesiasa mogę tylko pochwalić on ma, ma taki dość dość kreskówkowy styl ale taki przyjemny dla oka jednocześnie nie mam wrażenia że nie pasuje to do danej opowieści która jest jednak całkiem poważna więc tutaj rysownika jak najbardziej chciałbym pochwalić chciałbym też pochwalić jakość wydania od Nonstop Comics, ponieważ mamy tutaj komiks w cenie okładkowej 54,90 on ma nieco ponad 100 stron, jest w twardej oprawie, jest w takim troszkę większym formacie i dla mnie jest to takie pozytywne zaskoczenie ponieważ w takiej jakości wydania ta cena wydaje mi się bardzo atrakcyjna na w Śląskich Targach Książki i kupiłem ten komiks za 45 zł, więc dyszkę taniej niż, niż cena okładkowa. No w tej cenie naprawdę bardzo fajna rzecz, znaczy bardzo fajnie wydana rzecz. Natomiast tak jak wspomniałem, gdyby ten komiks potrafił utrzymać w napięciu od początku do końca, w takim samym napięciu jak, ta, jak te, te początkowe strony, to byłoby dużo lepiej, a tak to mam trochę poczucie... Hmm, zmarnowanego potencjału, który w duchu Gaudim był bardzo, bardzo ładnie widoczny. No niestety tro, troszeczkę nie wyszło, ale to i tak jest całkiem fajny, całkiem fajny komiks i e, tutaj należy się po, pochwała wydawnictwu NonStop stop Comics, które całą swoją ofertę i mam nadzieję, że będziemy mogli częściej wracać do oferty wydawnictwa Non-Stop Comics, e, no zbudowało sobie całkiem, całkiem fajne to po portfolio przez te trzy pierwsze miesiące swojej działalności. Jest to taka fajna alternatywa i myślę, że o ile duch Gaudiego może nie jest jakimś mega rewelacyjnym komiksem, ale jest na pewno fajną lekturą. Myślę, że można to samo powiedzieć o większości tytułów, które, które wydali, więc jak najbardziej polecam zainteresować się wydawnictwem nonstop stop Comics. Może niekoniecznie duchem Gaudiego, ale wydawnictwem jak najbardziej. Zostajemy w Europie. Polskie wydanie Myszki Miki, Kawa, Zombo, wydane przez Egmont, komiks autorstwa Loisela, którego możecie znać z opublikowanych też w Polsce. Piotrusia Pana, Składu Głównego, czy w Poszukiwaniu Ptaka Czasu. Bardzo dobre komiksy i spotkałem się z opinią, że ten komiks w Polsce wydało nazwisko, a nie Myszka Miki. I chyba coś w tym jest, ponieważ... Um, nie, ma, nie miałem też jakiejś wielkiej styczności z komiksami z myszkomiki poza tam Gigantem i tym, co się ukazywało w, w Kaczorze Donaldzie, jak jeszcze go czytałem. I tutaj nie do końca wiem, co sądzić tak naprawdę. Przeczytałem go sobie trzy razy dla pewności i dalej się nie upewniłem. Chodzi o to, że graficznie jest przecudowny, jest przepiękny ten komiks, bardzo mi się podoba styl rysowania. Bardzo mi się podobają kolory. Samo wydanie też jest, musisz przyznać. No, no jest, jest super. Jest Turbo Kozak. Może nie wy, niewygodne do trzymania na półce, ale, ale wydanie. No, znaczy jest... myślę, że półce nie przeszkadza, że coś jest wygodne, <śmiech> <śmiech> więc to z y, tym luz. Sama historia dzieje się w czasie wielkiego kryzysu w Stanach Zjednoczonych. Y, lata 30. To już właśnie było trochę po kryzysie. Nieważne, w czasie wielkiego kryzysu, lata 20-30, lata i myszkami, i choracy są głównymi bohaterami tego komiksu. Problem jest taki, że w mieście, gdzie mieszkają, super zły, e, nie, nie filantrop, tylko przedsiębiorca stara się podkupić ich e, domy i się ich pozbyć. E, rock Filler w roli nieuczciwego bankiera tutaj występuje. Mhm. I problem jest taki, że i Mini, i Clarabella, i wszyscy mogą zostać bez domów, tak naprawdę. Po czym pojawia się jeszcze wykorzystywanie pracowników, hipnotyzując ich, właśnie kawą zombo. I dotąd brzmi jak historia myszki Miki. Natomiast ilość, <głosy> raczej może środki, jakie myszka Miki podejmuje, żeby ją rozwiązać, które bardzo często polegają na tym, że czają się gdzieś z choracym z kijami i okładają ludzi po głowach. Znaczy nie, żeby ci ludzie sobie nie zasłużyli, ale bardzo prawilne jest Myszkamiki tutaj. Bardzo łatwo rozwiązuje problemy. Myślę, że odnalazłaby się wiesz, w wielu miejscach. Można by spokojnie tych złych bankierów zastąpić Rzymianami i spiknąć ją z Asterixem i Obelixem, pewnie chętnie by dali paru osobom po y nie by To, z czym miałem problem, nie wiedziałem, czy pasuje mi to do myszki Miki, którą znam. Z drugiej strony na końcu albumu, jeśli mamy e, pokazane, kto w nim występuje, e, jest e, myszka Miki w roli Mikiego, choracy w roli Horacego. I to trochę wpłynęło na mój odbiór w ten sposób, że potraktowałem to trochę używając gigantycznego skrótu myślowego, jako Ellsworth, jako taką historię, w której wystąpiła mieszka Miki. I wtedy. O wiele, o wiele lepiej mi się czytał. Cały czas uważam, że warto jest się z tym zapoznać, chociażby dla warstwy graficznej i prowadzenia historii i sam przekaz za pomocą układu kadrów i akcji, która jest tam zawarta, jest świetny. Jest pięknie rozplanowany, idealnie pokazuje to, co się dzieje i jak się dzieje. Jest dynamiczny wtedy, kiedy ma być. I tak dalej, i tak dalej. Ale sama historia, rozumiem, że nie wszystkim może, może się spodobać. Sam konflikt, walki klas i problemu pomiędzy środkami produkcji, a resztą no jest, tu, jest tu bardzo widoczne. Jeśli ktoś chce się doszukać tutaj jakiejś mega, mega propagandy, to się na pewno jej doszuka? Bez problemu. Jest trochę lewicujący ten komiks, trzeba przyznać. Już nawet w pewnych miejscach dostrzeżono tak? takie rzeczy. No pewnie. E, przepraszam, że sobie że się że, bawisz rzepem przy tak, mikrofonie? Że spoko. Się ba, że się bawię rzepem, no. <grym> Ale mimo wszystko uważam, że, że warto dać szansę, bo jest dobrym, jest dobrym komiksem. Bardzo mnie rozbawiło dwóch chemików, którzy e, robili uzależniające hamburgery i nazywali się e, Max Ronald. Su, super żer. Mhm. Chciałbym, żeby coś jeszcze się ukazało e, z myszkiem i kiczy. Znaczy, no, sknet się ukaże za miesiąc. Mhm. Nie cały miesiąc. Nie na cały na miesiąc. Kaczej agencji informacyjnej leci, jest, jest odliczanie. leci odliczanie owszem. Ale e, wracając do myszki Miki. E, fajna rzecz, tylko wydaje mi się, że to byłby świetny komiks z popejem. O. I jakbyś myszkę Miki zastąpił Popejem, mm. to by się idealnie wpasowała w klimat. Więc jeśli chcesz. rysunkowo co... jest, jest takie. Papajowe, klimaty też czasy są bardzo papajowe, mm -hmm. wie, więc wydaje mi się, że to, to uczyniłoby ten album kompletnym, gdyby, gdyby to był papaj. Mi się, mi się tutaj, jak ja sobie przeczytałem kawę ząbą", bo mi się mega podobał fragment z skaczorem Donaldem. Nie, mm -hmm. wiem, nie wiem, po prostu wydaje mi się, że nie, pojawia się Donald, to już jest plus 5 do mojego lubienia tego komiksu. Tak samo mam z Duck Tales. Te odcinki, gdzie się pojawia Donald, są dla mnie najfajniejsze z mm -hmm. tych dotychczas wyemitowanych. No i tak, no ja też się całkiem fajnie bawiłem, ja też zauważyłem e, lewicowanie tego komiksu, tylko że no, jak zwykle mi to totalnie nie przeszkadza, nie, nie z powodu poglądów jakie mam, tylko z powodu tego, że no, no, Jezus Maria, no, no. Ale zauważyłeś też, że. Twórca chciał coś przekazać i to no przekazał. I, prze... i. Ale twórca nie może mieć poglądów no. politycznych, to już ci udowodnił internet wielokrotnie. No, internet jest zły. Ale zauważyłeś, że y, pierwsza część właśnie powiedzmy do wyjazdu z Donaldem jest taka super zabawna, jest mm -hmm. non stop jakiś gag. To, że Goofy, y, to, że choracy się topi w płytkiej wodzie, y, czy to jak Pluto postanawia skoczyć im na pomoc i ląduje pyskiem na żółwiu, który akurat przepływa i się mhm. nokautuje. Super, super. A później, yy, znaczy super zabawne i super mhm. dużo gagów, a później się zaczyna robić troszkę poważnie. Jest trochę właśnie takiego ulicznego gaddomikiego, który po nocy czai się z kijem gdzieś. Mhm. No a później znowu jest rozwiązanie, które też wraca do tej, tej zabawniejszej formuły. Tak. I yy, jeżeli ja miałbym jakieś nie, spostrzeżenia do tego komiksu jeszcze dodać, to powiedziałbym tak, że Kawa Zombo jest tym takim powrotem Disneya do oferty Egmontu po długiej długiej przerwie i wydaje mi się, że gdyby najpierw się ukazało to trzecie już wydanie Życie, Życia i Czasów Sknerusa, a potem Kawa Zombo jako takie inne podejście to może byłoby nawet troszeczkę lepiej ale ukazało się tak. Jak znaczy się u... lepiej z. Lepiej w sensie takim, że wiesz, najpierw czytelnik dostaje to, co już zna i lubi, a później się dostaje ten taki, jak to nazwałeś, Ellsworth. I myślę, myślę, że to by była taka trochę lepsza kolejność publikacji, ale no. Znaczy z tego co wiem, to tu Disney dał tylko licencję. W ogóle to jest głównie. jeśli patrzeć po zagranicznych sklepach, to głównie francuska edycja jest dostępna. Mhm. Bo to oczywiście nie pamiętam, teraz francuskiego wydawcy, Galant, nie, nie wiem czy to się Galant czyta, czy, czy jakoś inaczej, mm -hmm. e, oni się tym zajmowali. No, no spoko. W każdym razie y, Egmont uznał, że kawazą, bo idzie na pierwszy w życia i czasy na, na, na e, kolejny No, no to... Chciałbym też więcej takich klasycznych, starych historii w tym formacie. i nie obraziłbym się, gdyby to właśnie papaj się, mm. się pojawił u nas prędzej czy później. No tak, byłoby, byłoby to całkiem fajnie. Ja, ja z kolei e, chciałbym, żeby tych komiksów Disney-owskich po, e, po życiu i czasach sama Samakwarcza też się ukazało trochę więcej. No i żeby właśnie też takie alternatywne podejścia też bo też, też jak najbardziej są mile widziane. Tylko, tak jak mówię, nie jestem do końca przekonany, czy jako pierwszy tytuł po tak długiej przerwie. Yy, był... Ale myślisz, że to jest wydane jako Disney po przerwie w Disneyu? Czy kolejny komiks? Yy, Lightzell? Dokładnie. Bo Wy, ja, wydaj... ja się chyba bardziej skłaniam do, do nazwiska. Ja, ja mi się wydaje, że tak po środku, bo jednak yy, ty, tego powrotu yy, kaczek, właśnie. Po, czy to pod postacią nie wiem, kolekcji Karla Barksa, czy, czy, czy no, te głosy pojawiały się już od dłuższego czasu, Egmont było to często pytany i wydaje mi się, że gdy pojawił się tytuł, który z jednej strony może zadowolić tych fanów, kaczek, myszki -miki i, i Disneya ogólnie i jednocześnie jest sygnowany nazwiskiem, które jest już w Polsce rozpoznawalne, to uznali, że jest to jak najbardziej logiczny logiczny krok żeby to wydać w Polsce i ja to całkowicie rozumiem. No i pomimo tego że może troszeczkę przykręciłem nosem na, na to że to się ukazuje przed a nie po e, skne, sknerusie to i tak uważam że jest to fajne, fajna rzecz. Przepięknie wydana cena okładkowa chyba też jest tam całkiem e, przystępna jeśli chodzi o tą jakość wydania. 79 zł za takie wydanie albumowe Myszki Miki. Super. Su super rzecz Więc co, ja, jak najbardziej polecamy to tylko tutaj z tym takim zastrzeżeniem że Myszka Miki tutaj troszeczkę lewicuje i to widać i to pewnie nie każdemu przypadnie do gustu. Natomiast e, ja chciałbym teraz przejść do The Wicked and the Divine od e, Mucha Comics tutaj absolutnie cieszę się, że tym razem wydawnictwo Mucha nie poszło w tłumaczenie tytułu ponieważ moglibyśmy dostać jakiś kolejny galimatias tytułowy moda na sukces <laughs> na przykład Znaczy nie jest to tak, że, że Mucha Comics źle tłumaczy tytuły, czy coś w ten deseń tylko zauważyłeś oni mają takie, taki zwyczaj dodawania podtytułów które czasem są kompletnie zbędne E, tak jak było e, Outcast, Opętanie e, Day Tripper, ale... Dzień po dniu, prawda? No tak, ale z Outcastem to chyba też serial się tak, tak nazywa, tak, tutaj więc... jak no, serial już skasowany, więc... Tak? Niestety. Znaczy drugi sezon był całkiem spoko, więc, więc trochę żałuję. E, natomiast było też ten, ten pierwszy, m, pierwszy komiks Snydera, e, który się nazywał, nie pamiętam jak on się nazywał. E, Przebudzenie. Tak? Nie, nie, nie. Ten, czy ten, chodzi ci ten, o Witches czy... te, Ten jeszcze wcześniejszy. No, nie, nieważne, ale. American tam... Vampire, który nie, nie mucha wydawała. Jeszcze wcześniejszy. Mm, ale, o, czy... o, Se A, pożeracz marzeń. Tak, pożeracz marzeń, który był tytułem pod tytułem trochę spoilerowym, ale no. W każdym razie The Wicket and the Divine ukazuje się po polsku w oryginalnym tytule. Tutaj to pierwsza rzecz, która rzuciła mi się w oczy. Po pierwsze znowu, znowu tak jak Iron Fist, tak jak Witches, Wiedźmy czy, czy Ankeny x -Force. jest to większy format od standardowego formatu muchy. Więc tutaj jest już tak, pierwsza taka uwaga. Druga rzecz. Pierwszy raz chyba się zdarzyło, żeby komiks od imidzu w Polsce wyszedł trochę inaczej niż w oryginale ponieważ mamy tutaj zupełnie inną okładkę zupełnie inne dodatki w środku, bo na przykład Saga czy czu, czy inne tytuły Outcast, one są prze przekładane jeden do jeden względem oryginalnych tytułów, tylko jest oczywiście dodana ta twarda okładka natomiast Wicked and the Divine jak sobie porównałem z oryginalnym TP którego już nie mam to tam no i okładka jest inna i dodatki w środku są inne Troszeczkę inaczej to wygląda, ale to tylko tak w ramach ciekawostki. Natomiast e, historia opowiada o świecie, w którym e, co 90 lat 12 bogów e, przyjmuje ludzką postać, schodzą na ziemię i stają się celebrytami. I e, są kochani, są nienawidzeni, natomiast w ciągu dwóch lat od nadejścia na świat umierają. I ten cykl się powtarza, tak jak już wspomniałem, co, co prawie 100 lat, co, mm, co niecały wiek. I tutaj Kieron Gillen oraz Jamie McKelvie, którzy mają już na, mieli już na koncie wcześniej fonogram, czyli inny komiks, taki mocno skupiający się na muzyce, nawet wstępie i w posłowie, bo w tym komiksie jest i wstęp, i posłowie autorstwa Gillena, oni tam wspomina, Gillen tam wspomina, że o ile fonogram jest o muzyce, tak, tak z kolei The Wicked and the Divine jest o tej zabawie która towarzyszy temu wszystkiemu i tutaj faktycznie e, trzeba przyznać że udało się stworzyć bardzo ciekawy świat, e, który broni się przede wszystkim właśnie postaciami tych bogów oni są e, oparci na bardzo różnych gatunkach muzycznych e, część z nich ma zresztą design bardzo podobny do osób faktycznie istniejących, tam jeden z bogów trochę przypomina Rianę, jeden z bogów to jest taki klasyczny Daft Punk, przynajmniej połowa, połowa Daft Punk'a. To czerpanie ze świata muzyki jest tutaj bardzo fajnie zaakcentowane I, i to się może naprawdę bardzo mocno podobać. Świat jest fajnie skonstruowany. Ten pierwszy tom, który składa się z pięciu początkowych zeszytów The Wicked and the Divine, on no jak to zwykle ma miejsce w przypadku pierwszych tomów, on wprowadza czytelnika w ten świat, ale wprowadza go całkiem fajnie i już po lekturze pierwszego tomu można dużo powiedzieć na temat zarówno bogów, zarówno świata, w którym to, to wszystko się dzieje. Problemem dla mnie jedynym tego komiksu jest to, że wszystko śledzimy z postacią młodej dziewczyny, która jest absolutnie zafascynowana bogami, chciałaby ich możliwie wszystkich jak najbliżej poznać, w końcu udaje jej się poznać e, Lucy, czyli w, e, boskie wcielenie Lucyfera w, w, w żeńskiej postaci. I mój problem jest, e, to jest, to jest tak naprawdę drobnostka, ale chodzi o to, że ta postać, ona całkowicie celowo jest pusta. Mamy do czynienia z taką e, zblazowaną nastolatką z typowymi problemami, która wiesz, e, kłóci się z rodzicami i jest wielce zafascynowana, tak jak już wspomniałem, tymi bogami. No i to jest wszystko co o niej można powiedzieć. Ona jest strasznie wyprana z, z charakteru, jest taką dość nudną postacią dla mnie i mm, jako, że jest też zarazem główną bohaterką komiksu, to też śledzenie i poznawanie tego całego świata z jej perspektywy było dla mnie momentami troszkę męczące, ale na szczęście wszystko co dzieje się wokół tejże dziewczyny jest na tyle interesujące, by przeszkadzało mi to w stopniu naprawdę znikomym. I tutaj... Chciałbym też pochwalić rysunki Jamie'ego McElvie, który kolejny raz odwalił kawał doskonałej roboty, jeśli kojarzycie fonogram, jeśli kojarzycie suburban glamour, czy e, pracę te, tegoż autora dla Marvela tutaj ze szczególnym naciskiem na Young Avengers, swoją drogą również e, do scenariusza Kierona Gillena. No to tutaj w The Wicked and the Divine po prostu popuścił już wszelkie wodze fantazji i jest mnóstwo takich kadrów, które bardzo zapadają w pamięć. Nie wiem czy kojarzysz jego pracy, na przykład właśnie przy wspomnianym Jak Avengers. Tam, tam, Szczerze? Nie. tam bardzo często pojawiały się takie dwustronnicowe, jak to się nazywa, splash page, mhm. gdzie, jest, gdzie jest jeden kadr i tak naprawdę Mackelvie tym rysunkiem prowadzi nas, jak mamy ten kadr czytać i to nie zawsze jest wiesz, od, od lewej góry do prawego dołu, tylko po prostu tam się rzeczy dzieją, jakieś gali, galimatiasy takie, ale to jest wszystko fajnie na tyle przedstawione że wiemy jak za tym podążać. No i tutaj w The Wicked and the Divine również to, to się pojawia. Jest na przykład taki bardzo fajny kadr. Teraz go mam właśnie otworzony, gdzie żeby obejrzeć nielegalny koncert jednego z bogów, główna bohaterka wraz z innymi ludźmi schodzi do podziemia, do, do podziemi metra. No i ten kadr wygląda tak, że po prostu jest pokaza jest pokazane, są pokazane schody oraz wejście na samperon i się, czytamy to wzdłuż schodów, tak to nazwijmy jest to bardzo fajna zagrywka zresztą nie, nie jedyna, jest parę takich stron gdzie jest zastosowanie tylko sześciu kadrów i, i też całkiem fajnie to wychodzi Mackelvie dla mnie czaruje tutaj momentami w komiksie, a w kolejnych tomach i to już teraz mogę powiedzieć, ponieważ przeczytałem w oryginale 5 tomów, w kolejnych tomach jest jeszcze lepiej i tutaj na przykład zdradzę, że jest jed w jednym z tomów zeszyt, który składa się w 90% z retrospekcji, czyli z kadrów powycinanych z poprzednich zeszytów, ale ułożonych w taki sposób, że wydarzenia przedstawione wcześniej nabierają kompletnie innego sensu i, i znaczenia i to jest, to jest cudowne w tym komiksie. Pierwszy tom dla mnie jest fajny, bardzo dobrze wprowadza w, w daną historię, ale w kolejnych jest moim zdaniem dużo lepiej, także z powodu tego, że główna bohaterka przestaje być taką nudziarą, więc jak najbardziej polecam. Ale to też nie jest tak, jak z niektórymi, że trzeba przemęczyć pierwszy tą, prawda? Nie, Bo nie, to... nie, absolutnie nie. Tutaj nic, się, nic nie trzeba przemęczyć. To jest fajna historia, która po prostu później dla mnie staje się jeszcze fajniejsza, a już jest kompletnie super, jeżeli jesteście w stanie wyłapać te wszystkie popkulturowe nawiązania, których tutaj jest naprawdę dużo, więc. Yy... No, bardzo, bardzo, fajna rzecz. Cena okładkowa 65 zł w sklepie Muchy 40 parę, więc też nie jest to jakiś mega drogi komiks, a jest to kolejna fajna rzecz od wydawnictwa Image, które pojawiło się, które pojawia się w Polsce no i oby tak dalej. Ja teraz przejdę do mangi. ze studia JG jest to Poison City, tomik pierwszy, autorstwa Tetsui Cucui. Naprawdę? No, Tetsuya Cucui. Ok. Jest to kolejna manga wydana tego autora w Polsce. Mamy jeszcze dostępne Profesji i mamy dostępny manhol, o którym nie ukrywam, dowiedziałem się właśnie z tego tomiku. I którym się muszę zainteresować, bo jest biohorrorem. Manhol chyba całkiem niedawno wyszedł jakoś w okolicach Pyrkonu, więc stosunkowo niedawno, przynajmniej tak mi się wydaje kosztuje też 24 złotych. Manga, nie? <gitarka>, <gitarka>, Gitarka. Fajna rzecz. Poison City, okładka może bardzo mylić, ponieważ zapowiada postapo Natomiast jest historią mangaki. Tu mam takie déjà vu, bo ostatnia manga, którą czytałem też była historią mangaki. Który zaczyna swoją nową serię w czasopiśmie. I seria ma opowiadać o dość specyficznym podejściu do zombie, w cudzysłowie, ponieważ e, mają być o ludziach, którzy posiadają potrzebę jedzenia ludzkiego mięsa i wtedy jakby zamieniają się w zombie, natomiast jak już zjedzą, to wracają do normy. I wszystko super fajnie, ale w tym samym czasie e, w Japonii zaczyna się gigantyczne cenzurowanie mang połączone częściowo z organizacją Igrzysk Olimpijskich w 2020. Tam jest pokazane, że um, przedstawione właściwie, że dużo osób traktuje japońską popkulturę jako zbiór wielkich dziwactw i oni chcą coś z tym zrobić. No i zaczynają cenzurować i rzeczy, które mają wyjątkowo brutalne czy zwyrodniałe treści możesz kupić tylko i wyłącznie za okazaniem dowodu ze zdjęć, może jesteś pełnoletni i już możesz czytać takie rzeczy i tak dalej, i tak dalej. I historia głównie bazuje wokół życia tego mangaki, jest trochę przepleciona jego pracą, pokazaną, e, wydaje mi się, że to przedstawia w jaki sposób ta cenzura wpływa na to, co on chciał opowiedzieć. I bardzo mi się podoba tutaj podejście do cenzury i zastanawianie się, czy tak naprawdę po ocenzurowaniu i po prowadzeniu zmian tak, żeby utrzymać serię? Czy to dalej jest ta historia, którą on chciał opowiedzieć? Czy jest to już, już coś innego? Um, bardzo mi się też podoba nawiązanie tutaj do um, Comic Code Authority amerykańskiego. Pojawia się bezpośrednio, bo tam pojawia się postać właśnie ze Stanów, która trochę opowiada o tym, jak w Stanach sobie dorobili Trochę problemów przez właśnie zwalanie na komiksy, znaczy obwinianie komiksów o całe Zło Świata. Więc to, to jest ciekawa rzecz. A te wstawki komiksowe trochę są dla mnie jak Black Dossier w Watchmenach takim uzupełnieniem, historią w historii. To się chyba inaczej nazywał w Watchmenach. Tak? tak to... Ale wiesz o co chodzi. Tak, tak, wiem, wiem o co chodzi. No. Eee, na <śmiech> pewno to przekręciłem. Nie Black Dossier. Black Dossier to było na pewno w Lidze Niezwykłych gentlemanów. O, też Alan Moore. Tak jest. <śmiech> Więc był, <śmiech> byłeś blisko. No. Eee, tak, ale z, z tym mi się trochę kojarzą i nie ukrywam czekam na, na następne tomy. O warstwie graficznej nie będę się wypowiadał, bo jestem cały czas eee, ignorantem jeśli chodzi o, o to jak mangi są rysowane. Może się czegoś więcej nauczę, bo coraz więcej tych mank czytam, mhm. ale jest, jest czytelnie, jest fajnie. Wiem co się dzieje. To też jest duży plus. Zdarzają się komiksów, których nie wiem, co się dzieje na kadrach. Po, polecam wam zapoznanie się, bo jest też. Bo jest to ciekawa historia, opowiadająca o cenzurze, o tym, o, o tworzeniu, o procesie tworzenia, czy tworzysz dla siebie, czy tak naprawdę tworzysz, żeby zarabiać. Podoba mi się też tutaj pokazanie innego mangaki, który był super wielkim autorytetem i osobą zaangażowaną społecznie i jego mangi były komentarzem. Natomiast później zaczyna tworzyć coś, z czego chyba sam do końca nie jest zadowolony, ale to jest jedyny sposób, żeby mógł, mógł znowu tworzyć. Także skłania do przemyślenia. Warto rzucić okiem. 22 zł cena okładkowa. Studio JG. Bardzo polecam. Ceny man są spoko. To jest naprawdę wie, wielka zachęta do tego, żeby kupować ich coraz więcej. Mm, więc to, to na dzisiaj byłoby wszystko. Jak zwykle dziękujemy, że byliście z nami. Dajcie znać co sądzicie o tym co powiedzieliśmy. Możecie nas krytykować. Z reguły to przyjmujemy na klatę. Z czasem wraca. tylko płaczemy. Dokładnie tak wracamy za dwa tygodnie z odcinkiem 49 już zaczynamy zastanawiać się co zrobimy z 50 -ką. bo 50 zobowiązuje, nie? Coś tam się zaczyna się po 50 do, do, podobno. Więc. Dokładnie tak więc y, słyszymy się za dwa tygodnie w kolejnym odcinku podcastu. Może po drodze gdzieś tam się jeszcze coś pojawi jakaś solóweczka nigdy nic nie wiadomo. No mm. Solówki są turbo nieregularne i dokładnie, tak pozostanie. Dokładnie, tak. Więc co, trzymajcie się, cześć i do usłyszenia. Czołem.